i witamy bardzo serdecznie w 158 odcinku podcastu beiminny. Standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Krystian Kęder, a ze mną w studiu będzie również. Rafał Rademyski. Cześć wszystkim, witam. I będzie z nami Michał Stiller. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, jedziemy, 158 odcinek podcastu Bezimienny, nagrywamy 4 maja w godzinach popołudniowych, mamy 17.08 w Polsce. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku co sobie powiemy, powiemy sobie, może mi się w końcu da o tym Hellblade powiedzieć, mam nadzieję, że o nim powiem, jest bardzo fajny i chcę trochę o nim powiedzieć, ale oprócz tego wpadło też w parę fajnych gier, na pewno powiemy o Gearsach Tactics, jakieś takie pierwsze wrażenia mamy z tą grą i chcemy się nimi podzielić, poza tym wyobraźcie sobie, że oczywiście musiałem pograć w Streets of Raid 4, Rewelacja. Na pewno coś o tym powiem. Plus jeszcze wyobraźcie sobie, że grubo testowałem crossplaya PC plus Xbox w, grek, w grze, która nazywa się Astroner. Darmowa gierka na Game Passie. Nawet patrzyłem, że Tomek ma 40 godzin. Pozdrawiamy Tomka. Więc jest o czym mówić. Słuchajcie, i oczywiście różne filmy, seriale i będą jeszcze pewnie gry ale ale na tym się na pewno skupimy na tych paru pozycjach dogłębni e, tak czy siak e, o tym będziemy mówić, o tym będzie ten odcinek jeszcze parę, parę rzeczy fajnych wejdzie, e, zobaczycie e, co dla was mamy e, no i słuchajcie, jedziemy z Hyde Parkiem e, więc no dawno dawno nie słyszeliśmy Rafała za mikrofonem więc Rafale co tam u ciebie, e, co robisz? w zasadzie jeżeli chodzi o gierki, no to będziemy mieli tylko tutaj dwa krótkie rzuty. Yy, nie wróciłem jeszcze do Red Dead Redemption, czekam. Zobaczymy, czy skończy się tak, że to odpalę jednak na Xboxie zamiast na playce, ale, ale myślę, że będę kontynuował na playce, natomiast yy, dokończyłem Spyro sobie, trylogię yy, i Boże, jak trzecia część mnie wkurwiała. Ależ to było okropne doświadczenie. Pomimo tych wszystkich postaci pobocznych, o których mówiłem wcześniej, że na siłę jakieś tam deskorolki, strzelanie i, i te wszystkie rzeczy, które kompletnie nie są związane z tą grą, są tam powrzucane na siłę, yy, to dorzucę tylko jedno stwierdzenie. Trójka się wyraźnie tnie. Trójka spada na niektórych levelach płynność tak na oko do 15-20 klatek. Ewidentnie zauważalnie. W porównaniu, no jakby z całą jedynką i dwójką, która była płynna i nie miała z tym y, żadnych problemów. Więc y, jestem tym trochę zniesmaczony. Gdyby była to lepsza gra pod kątem jakby samego projektu, to pewnie by mnie to bardziej jeszcze irytowało, a tak to po prostu myślę, że im się po prostu już już nie chciało. No niemniej jednak pierwsza i druga część są wciąż fajne, warte ogrania, świetnie zrobione, ale, ale trójka to jest jakiś dramat i po prostu ją zmęczyłem dla samego jakiegoś, nie wiem, wewnętrznego przeświadczenia, że już mam to z głowy i, i, i żeby to tak nie siedziało, nigdy nie wisiało no więc to, to, to tak jeżeli chodzi o Spyro eee, coś tam nowszego też ograłem, ale to, to, to może wrócimy przy następnym kółku to przekazuję Michałowi teraz ja też mam ciekawą pozycję w grach odkryłem coś ciekawego co pojawiło się na Game pasie. i zapewne jak Krystian wygogluje to jak to wygląda to powie, ja że wiem, znowu wiem, znowu wywaliłem jakiś tytuł z czapy, <laughs> a mhm. mianowicie chodzi o tytuł Gato Roboto i o co chodzi? Jest to taka platformówka, Metroidvania, w której mężczyzna pilotujący statek kosmiczny rozbił się na obcej planecie i utknął po prostu w tym statku ciężko rannym i wysyła na misję swojego kota o imieniu Kiki. No i sterujemy tym kotem, wcielamy się w postać tego kota i przemierzamy przez różne tam, um, przez różne lochy, różne, różne poziomy dostając do dyspozycji robota którego możemy ulepszać różne, różne typy robotów, dopiero doszedłem do dwóch robotów, dwóch bossów pokonałem i mamy robota takiego kroczącego po lądzie, który możemy strzelać i wywalać rakiety możemy w każdej chwili wysiąść z tego robota, żeby przemieścić się w jakichś ciężniejszych zakamarkach plansz będąc samym kotkiem Czyli nie mamy żadnych żadnej amunicji i tak dalej, jedno życie i, yy, i musimy sobie jakoś radzić, albo mam. Odkryłem już łódź podwodną, którą też się strzela i też się dostaje w różne zakamarki różnych planż. Czyli taka typowa Metroidvania, gdzie odblokowuje się kolejne umiejętności, które nam pozwalają zawsze gdzieś tam dojść do kolejnego poziomu. Co mnie w tej grze najbardziej urzekło to sama ta postać tego kotka, bo ten kotek jest taki naprawdę, nie jest takim super bohaterem, do jaki przywyknęliśmy z innych gier Metroidvania, że jesteśmy mega silni i tak dalej, tylko ten kotek jest po prostu takim słodziutkim kotkiem Kiki który naprawdę bez tych robotów jest, jest takim bezbron, bezbronną, słodką postacią i to mnie bardzo urzekło um, w i urzekła mnie grafika w tej grze, bo gra ma dwa kolory, a jak sobie znajdziemy gdzieś tam w ukrytych pomieszczeniach jakieś kadriże, chyba to się kadridż nazywa, tam do, to możemy sobie paletę barw inną wczytać, żeby, żeby był jakiś inny odcień w tej grze. Ale y, głównym kolorem jest kolor czarny i kolor biały i wszystko jest animowane w, po prostu w kolorze białym i wszystko wygląda prześlicznie. Trochę e, przypomniało mi na myśl, jak grałem w ten e, gato roboto, e, trochę Ori mi to przypominało, bo Ori to też jest taka metro -idwania. i bardzo Hollow Knighta, więc, więc to jest gdzieś, gdzieś z tego pogranicza taki kier. A poziom trudności? No właśnie, chciałem powiedzieć o poziomie trudności. E, robi się trudno. Ja jestem po dwóch bossach. E, pierwszego bossa, może tak za trzecim podejściem, pokonałem. E, z z kolejnym bossem naprawdę musiałem się chwilę namęczyć i były też etapy, gdzie po prostu się na chwilę zatrzymałem. Nie chcę spoilować, nie chcę teraz mówić, gdzie dokładnie, ale po prostu są, są cięższe momenty i spodziewam się, że w miarę postępu będzie jeszcze ciężej, więc... Ale ja się nie boję. Ja jestem, ja jestem fanem takich wyzwań um... Cuphead'a bym musiał kiedyś spróbować, bo... No, bo... Zapraszam, zapraszam. No właśnie, e... czasem mam, mam ochotę na, naprawdę na takie gry, co stanowią naprawdę wyzwanie. No. I Cuphead, ja nie wiem dlaczego w ogóle Cuphead'a, nie wiem, czy jest Cuphead w ogóle w Game Passie? Nie, nie, właśnie nie mam, musiałem go kupić, e, niestety. Aha, ale chyba mam go na Steamie, więc nie będzie problemu, żeby go ograć i coś czuję, że A. długo, za długo się zbieram do tego Cuphead'a. Powinienem już go jako fan takich gier ekstremalnie trudnych i tak dalej, gdzie zjada się klawisze, pada po prostu co chwilę, powinien tego Cuphead'a już dawno mieć za sobą. Więc zobaczymy, najpierw Gato Roboto, naprawdę bardzo polecam, jeśli ktoś lubi takie Metroidvanie i hardkorowe platformowe, to to polecam. Jak to skończę, to na pewno sięgnę po Cuphead'a, obiecuję. Tak, sięgnij, bo naprawdę świetny. Dobra, ja, ja akurat powiem szczerze, że zacznę po prostu od filmów, bo do gier wolę później sobie przechodzić i je sobie jakoś tam porządkować. Nie oglądałem dużo. Tym razem nie oglądałem dużo. To ja w ogóle skończę cały ten wątek mój filmowy. Powiem o jednym serialu. Eee, powiem o jednym serialu, w sumie o dwóch. Eee, przede wszystkim skończyłem cały pierwszy sezon Afterlife. Pewnie wiecie, bo teraz e, drugi sezon wyszedł na Netflixie. E, świetna historia e, osoby, która po prostu e, straciła żonę, tak? E, og oglądaliście w ogóle ten serial? Może nie będę nie, mówił. Nie, nie, nie, nie. Znam. nie. O kurczę, to musicie go, go nadrobić, bo to jest świetny serial. Słuchajcie, e, ma mamy, mamy koleżkę, który e, stracił żonę no i chce, chce popełnić samobójstwo no i ze względu na to, że ma psa no i wychodzi taka drama no dobra, no nie popełnię samobójstwa, bo muszę się zająć tym psem i postanawia sobie, że będzie dla wszystkich chujem więc po prostu ma na wszystkich wyjebane jeździ po prostu po każdym w zajebiście w zajebistym brytyjskim humorze bo to jest ogólnie brytyjski serial teraz właśnie wyszedł drugi sezon na Netflixie on ma tylko 6 odcinków po pół godziny są to odcinki E, obejrzyjcie sobie, bo humor jest, jest na światomy, światowym poziomie, ja uwielbiam brytyjski humor, a to jest taki w, w, dosyć w, inteligentny humor e, czasami i to jest po prostu historia człowieka, który ma problem e, e, ze swoim życiem, nie, nie, umie, się, nie umie się ogarnąć e, po stracie żony, e, no plus dochodzi jeszcze do tego humor, zajebisty humor, naprawdę wam polecam, Afterlife jest, jest geniuszem, po prostu jebnąłem to jak nigdy. A rzadko mam tak, żebym serial szybko skończył, na, napieprzał jak pojebany, a ten akurat, ten akurat skończyłem. Są tam świetne sceny, jest scena, jak koleżka chce zamówić sobie zestaw dla dzieci, dla siebie i dla dziecka, z którym przyszedł. No i nie, no bo on nie jest dzieckiem i nie może mieć sobie zestawu, zestawu dla, dla dzieci. No i, no i tam w ogóle zaczyna się kłócić i jest rewelacyjny. Naprawdę jest zajebiście śmieszny i daje do myślenia. E, mo, może nawet się zakręcić łezka. E, ja to jeszcze wrzucę szybko jednym serialem. E, zacząłem drugi sezon e, Papieża. E, to jest Nowy Papież, więc to jest pierwszy sezon... E, Pierwszy sezon, bo e, pierwszy sezon nazywał się Młody Papież, e, wcześniejszy serial. Teraz nie zrobili drugiego sezonu, tylko nazwali go po prostu jak e, Nowy Papież i zrobili tak pierwszy sezon. Czyli mamy Jude Law i mamy Johna Malkowicza. John Malkowicz staje się papieżem. No i oczywiście e, rewelacja jeżeli ktoś lubi ten, ten, ten, ten typ filmu, bo to jest Sorrentino, reżyser tego jest troszeczkę taki popierdolony i troszeczkę naśmiewa się z religii, ale tak w dosyć inteligentny sposób, jeżeli ktoś lubi coś takiego, no to oczywiście dwójeczkę mi się na razie fajnie ogląda, zobaczymy, na razie nie jest lepsza, ale, ale, ale jest naprawdę bardzo dobra, więc jak najbardziej polecam... No, Judlo jest świetnym aktorem, chociaż tutaj, tutaj, pierwsze skrzypce gra John Markowicz. Ale to najpierw młody papież, na HBO jest, a dopiero później nowy papież. Pojebane to jest. Ale tak jest. Co tam, Rafał, ale u ciebie dalej? Testowałem sobie nowe gierki, które wpadły do Game Passa. Szczególnie jedna, jakby była już, już na mojej liście oczekujących dużo wcześniej. I mowa tutaj o Moving Out, czyli również od Team 17 drugim takim kanapowym kopem w stylu Overcooked. Moving Out opowiada o, jak sama nazwa wskazuje, w sumie przeprowadzkach. Postacie się poruszają bardzo podobnie jak w Overcooked. Natomiast cała mechanika opiera się na tym, że mamy do ogołocenia z przedmiotu jakiś domek czy też tam mieszkanko, które ma kilka pomieszczeń, wszystko w nim się przewraca, sprzęty elektryczne są podpięte kablem do ścian, coś tam jest postawione na czymś, tak, na przykład konsola, czy tam wideo na telewizorze i tak dalej, i tak dalej, plus jakieś inne przeszkody, jakieś zagracone podwórka, jakieś zwierzęta domowe i podjeżdżamy ciężarówką i to wszystko wrzucamy na ciężarówkę. Ciężarówka jest zwykle za mała, żeby się wszystko zmieściło, jeżeli będzie wrzucone byle jak, więc nie, nie można tego tylko wrzucić, trzeba jeszcze w miarę te naj, największe elementy poustawiać na dole, od nich zacząć, żeby gdzieś tam potem się inne rzeczy y, zmieściły powiedzmy wrzucając je na wierzch, no i, no i mamy do tego kilka jakichś tam mechanik typu y, jakieś uderzenie wobec przeszkadzajek typu żeby tam kogoś odbić od, odrzucić powiedzmy y, z drogi, żeby nam gdzieś tam nie zawracał głowy oraz y, rzucanie rzucanie jest fajne, bo można rzucać również przedmiotami, które y, są do przeniesienia tylko przez dwóch graczy, na przykład łóżko i wtedy raz, że się trzeba dobrze ustawić, dwa, że trzeba w tym samym momencie trzymać guzik, w tym samym momencie go puścić, żeby w chwili zamachu załóżmy ta sofa, czy tapczan wyleciały przez okno, więc cały czas gdzieś tam wchodzi w grę, nam jakaś komunikacja, jakieś dogadywanie się, podobnie jak było w Overcooked. No i cóż, no, no i Cała reszta no jest w bardzo podobnej, sympatycznej stylistyce, tam jakieś mamy gadki, jakąś niby fabułę żartobliwą, jakieś teksty pomiędzy levelami. Oczywiście tych leveli nie zaliczyłem, jeszcze nie wiadomo y, jaką ilość, ale no jakby samą mechanikę czujemy od początku, i y, no jeżeli ktoś lubił overcook, to myślę, że tutaj też się przekona. No jest to jak najbardziej fajny, udany tytuł, jeżeli chodzi o takiego kopa. Widać, że jest dopracowany mechanicznie, no bo jakby y, to, o czym ostatnio wspominałem, czyli y, kurierka, tak? Ten Totally Reliable y, Serwis, to y, no jakby cała, cały sens rozgrywki nie polega na masterowaniu, tej gry tylko na graniu w taki sposób, żeby jak najwięcej rzeczy się podpierdalało, żeby wyszły jakieś przypadkowe fakapy i, i żeby się pośmiać z tego, co się dzieje na ekranie, a tutaj faktycznie można sobie powiedzmy to troszeczkę masterować i, i dbać o to, żeby jakieś tam konkretne mm, punkty wbijać, czasówki, gwiazdki i tak dalej, nie? No, nie wiem, czy, czy to testowaliście. Natomiast tutaj nie gramy na gwiazdki, tylko gramy na czas, czyli czas jest naszym jedynym ogranicznikiem i ewentualnie pojawiają się jakieś dodatkowe misje, dodatkowe case y typu skocz przez okno, albo nie skacz przez okno, albo zrób to, zrób tamto, wiesz, przy okazji, żeby więcej punktów gdzieś tam złapać. I od cały taka rozrywka taki moving out, nie? No tak. E, ja, ja sobie to Rafał ściągnąłem, ale, ale jeszcze tego nie odpalałem, a wiem, że jest. E że jest bardzo podobny do Overcooked'a, a jeszcze dwójki też nie, og nie, nie ograłem na tym Game pasie, więc e, na razie jeszcze na i po prostu trzymam. Może odpalę. No, jasne. No, jeżeli ktoś to lubi, to na pewno jest bardzo podobny, ale dalej nie, nie ten... nie, nie ma co się nad tym rozwodzić. No, dobrze, że coś jest innego poza kuchnią w, w, na tym poziomie wykonania, no, to jest chyba największy plus tego wszystkiego. No tak. E, no, Michael? A co ja ściągnąłem i, i e, odpaliłem na, na PC, bo PC Master Race, jak pozdrawiamy Tomka. Tak. E, Gears Tactics pojawiło się na pc PC-towym Game Passie. Nie wiem, nie wiem dokładnie, kiedy jest premiera na Xboxie, czy już w ogóle wiadomo o tym, ale ja już pokusiłem się, żeby odpalić to po prostu jako fan, fan Gearsów, żeby pograć sobie w Gears Tactics. Ale, to, I... ale, ale wiesz co, zaskoczyłeś mnie e, troszeczkę, wiesz? Bo, Czym? Bo ja myślałem, że sobie kupisz wersję limitowaną. Nie. nie. <laughs> Ultimate nie. Może na, na, jak na Xboxie, na Xboxa wyjdzie. Aha, okay, no. Ale jednak y, to jest inna gra trochę, więc nie byłem taki zmotywowany, żeby po prostu inwestować w tą grę, bo na Steamie oczywiście jest ta gra i kosztuje 70 euro, ale wow. jednak żyjemy w czasach kryzysu, trzeba oszczędzać pieniądze, więc przycebuliłem z Game Passa. E, o co chodzi? Gears of War wszystki kojarzy się z, ze szczelanką z trzeciej osoby i tak dalej. Każdy wie, czym są Gearsy i tutaj studio e, poszło w odważnym kierunku, żeby stworzyć grę, na, która wygląda jak x po prostu. I z pierwszych wrażeń bardzo im się to udało. I w historii mamy oczywiście, że loka lokaści, czyli główni wrogowie się ujawniają znowu na ziemi i jako my wcielamy się w postać, e, Diaz się nazywał, sierżan Diaz i pomaga nam major Redborn. Ty, ty, tych dwóch postaci mamy na samym początku gry i okazuje się, że trafiają, jak jest całe miasto zniszczone przez Hammer of Dawn, czyli ta wielka, wielki laser spadający z nieba. Miasto zostało zniszczone i nasz pan Diaz i pan Redborn wpadają na trop jakiegoś naukowca od lowcastów, który nazywa się Ukon. I na razie jestem po dwóch misjach i po prostu idziemy w poszukiwaniu tego całego Ukona nie wiem czy go znajdziemy czy nie dopiero zrobiłem dwie misje i mogę bardziej się wypowiedzieć od strony gameplayu niż od historii, bo gameplay naprawdę robi robotę zrobiłem dwie misje jeszcze tam jakiś samouczek był um... Szukamy ludzi po prostu na razie, żeby, żeby sobie zebrać większą ekipę, jakąś szukamy ocalałych, żeby przyjąć do, naszego, do naszej drużyny alfa i przechodzimy z misji do misji i gra się zajebiście, po prostu gameplay jest świetny, ale też na wysokim poziomie. Wziąłem sobie poziom trudności nie najłatwiejszy, ale ten normalny, w sumie chyba tam jest łatwy, normalny, trudny i jeszcze coś tam, jakieś poziomy były, to ja wziąłem sobie ten drugi od, od góry, czyli normalny i gra naprawdę stanowi wyzwanie i minusem jest to, że nie można podczas, jak się już jest w rozgrywce nie można sobie zmienić poziomu na łatwiejszy czyli trzeba się nawet napłacić taki, nie jestem, nie jestem jakimś mistrzem xcomów i, i tak dalej takich gest strategicznych, nigdy nie było nie była to moja mocna strona takiej gry ale jako fan Gilsów postanowiłem w ogóle w ten świat jakoś wejść ehm, ciężko jest na początku mieliśmy dwie postacie, to jeszcze jakoś gdzieś tam ogarniałem, nie było to trudne, ale później pojawiają się kolejne dwie postacie i gramy w czwórkę. I przyznam szczerze, że podczas rozgrywki musiałem się. Spociłem się już po prostu, bo było już, już na pograniczu tego, żebym w drugiej misji po prostu stracił już dwie postacie, więc. Co, co raczej nie powinno się wydarzyć. Ktoś ogarnięty na pewno powie, a co ja tam gadam, to jest pikuś, ale dla mnie to jest jako, jako taki nowicjusz w gier strategicznych stanowiło to duże wyzwanie. A gameplay jest świetny. Wszystko wygląda jak naprawdę jak e, wycięte po prostu z gearsów, tylko podniesiona kamera trochę wyżej i wszystkie akcje są po prostu świetnie odwzorowane tak jakby się grało w normalne gilsy, tylko wiadomo to jest graturowa. czyli podchodzą do nas wrogowie my wykonujemy znowu akcję i, i jest wszystko co znamy z gilsów możemy piłować lanserem możemy się kryć za przeszkodami możemy do, dochodzić kogoś możemy powalić kogoś jak w gilsach wykonać na nim egzekucję i możemy się wspierać, flankować czyli taki typowy XCOM gdzie wszystko jest postawione na taktykę, na myślenie, takie szachy naprawdę i myślenia jest naprawdę dużo, kiedy nagle się okazuje, że wrogowie zachodzą nas z dwóch stron i jeszcze pojawiają się te mniejsi wrogowie e, granty się, nie, nie granty nie pamiętam jak się, jak się nazywały te, te mniejsze wkurzające postacie mieliśmy z nimi problem ostatnio w ulu jak graliśmy Tak <grych> okay, tam no. No i one zachodzą nas z każdej strony Wreczes, to były Wreczes O, przypomniało mi się teraz Zachodzą nas z każdej strony I naprawdę trzeba mieć oczy w pewnych momentach Dookoła głowy, więc trochę się boję Jak zostanie wyśrubowany poziom trudności Na kolejnych poziomach, ale bardzo chętnie Będę grał dalej jako fan Gilsu, Bo naprawdę um, Te uniwersum ma coś w sobie Co mnie bardzo wciągnęło i przez to, że grałem w Gilsy Tactics, to naprawdę spędziłem bardzo dużo czasu podczas wolnego tygodnia i grałem po prostu w Gilsy Piątkę. Wróciłem do multi i zacząłem sobie ogarniać te tryby multiplayer i wciągnąłem się strasznie w tryby rankingowe, co kończyło się mega nerwami kurwami rzucanymi do telewizora i pochłonął, pochłonął mnie znowu świat Gilsów. Gra w Gielce Tactics na zmianę z Gielcami piątką na, na Xboxie I, i cały tydzień gdzieś tam minął mi pod znakiem Gielców i nawet wam zaproponowałem, żeby w UL zagrać w ucieczkę. Co nam się udało z Krystianem, pograliśmy chwilę w UL, no w ucieczkę i, i naprawdę gilsy dają masę kontentu. Jak zobaczyłem ile jest w gilsach 5 poziomów do odblokowywania gwiazdek do zbierania, to się złapałem za głowę. Normalnie można siedzieć i, i godzinami katować tę grę, więc tak. jeśli ktoś tak, ale, ale w Gearsach zawsze tak było, nie? zobacz sobie, zobacz sobie, jak czwórkę masz Gearsów, nie? to zobacz sobie, zobacz sobie, ile to możesz osiągnąć, wiebacz. Tam... no tak, ale jakoś nigdy mnie to tak nie przeraziło, ale teraz jak zobaczyłem w piątkę, jak się naprawdę w to gryz, wgryzłem i zacząłem analizować te wszystkie wyzwania do zbierania gwiazdek i tak dalej, do poziomowania i tu odblokujesz tę skórkę, tu odblokujesz jakiś gest, jakąś flagę, jest tego multum. i, to ma na mnie taki jakiś wpływ, że ja po prostu zacząłem być uzależniony od zbierania tych gwiazdek. To też chciałem w ucieczkę grać z kim, żeby obczaić sobie i, i trochę wybić tych gwiazdek i mieć znowu gdzieś tam jakiś poziom wbić, więc to się strasznie uzależniająco zrobiło. Ja, Naprawdę jeszcze? mnie ginsy odciągnęły od Warzona i od Modern Warfare, które gdzieś tam mi to codziennie towarzyszyły. Teraz mi się nawet nie chce patrzeć na, na, tą grę, na Call of Duty. Teraz tylko jak mam chwilę, ok, mam 15-20 minut, to wale rankingowego w gilsy. I, I, tak, i, tak, tak moje granie teraz wygląda. Jeszcze powinniśmy spróbować tą Horde, bo ja kiedyś dużo grałem w Horde, ale w nowych gilsach jeszcze w hordę nie grałem. No ja też nie grałem w Horde. Ucieczka mi się bardzo spodobała i jak, jak zauważyliśmy, w ucieczkę można też z randomami grać, bo tam jest w miarę przejrzysta taktyka, że idzie się do przodu, napiera i mniej więcej każdy wie, co ma robić. A w Horde ciekawe, czy... Trzeba mieć naprawdę jakąś zgraną ekipę, bo jednak horda to jest inny rodzaj taktyki niż ucieczka. No więc tak, tak. tak. Mhm. Jestem, jestem też ciekaw. Możemy się naprawdę kiedyś ustawić na hordę i sobie w jakiś wieczór Możemy? się pobronić gdzieś tam, po, postrzelać w lokastów, mhm. więc na pewno będę kontynuował moją przygodę i w giercach Tactics i w giercach piące na, na multiplayerze zawsze zostanę na razie przy tej grze, bo, bo cholernie mnie wciągnęło i nie chcę na razie zostawiać tego. Mm. No okej. Okay. Dobra. E, słuchajcie, ja jeszcze zostanę przy filmach. serialu już powiedziałem. Chciałem powiedzieć jeszcze o jednym filmie. E, może oglądaliście. Nazywa się e, Men in Black International. E, na HBO sobie jest HBO Ghost, to sobie obejrzałem. E, więc słuchajcie, no, e, oglądałem poprzednie e, Men in Black. No ten, ten był chyba najgorszy jednak. E, powiem wam, że ten ten, ten film ma taki problem dosyć mocny, ogólnie jakaś tam fabuła jest w miarę ok, efekty są fajne ale problemem są aktorzy powiem wam, że główną rolę którą gra Thor czyli Chris Hemsworth on jest chujowym aktorem, nie oszukujmy się, on, on, jest, on jest naprawdę czerstwy. Nie oglądałem tego nowego filmu na Netflixie, ale boję się go obejrzeć. Chociaż może w tej roli będzie inny. A w Meny Blacku próbuje być zabawne, próbuje być śmieszne i próbuje być zajebiste, ale mu to na, naprawdę nie wychodzi i aktorem z niego, a aktor z niego jest żaden no i niestety wzięli tutaj e, osobą, która mu towarzyszy jest Tessa Thompson e, to jest aktorka, którą możecie kojarzyć z Westworld jeżeli oglądacie, ona gra tam dosyć główną rolę e, taka murzynka, w sumie pasuje Men e, faktem jest, że, że wzięli ją i, i ona po prostu z nim e, prowadzi całą tą fabułę prowadzi cały ten film I nie ma żadnej też... chemii, to się nic nie dzieje nie, nie ma żadnej chemii i się nic nie dzieje. I powiem Ci, że, że tam... E, a, o, czyli oglądaj Rafał, ale dobrze. To tam... Ja już mówiłem o tym filmie tylko, że poszedłeś wtedy, nie wiem, siku albo coś. Nie, pe pewnie, wiesz co, pewnie mówiłeś i... Znaczy no powiedziałem krótko, że jest chujowy i lepiej sobie powtórzyć <śmiech> pierwsze trzy części i nie oglądać tego w ogóle. <śmiech> że to jakaś no, ta, no tak, no tylko, tak. Tylko chciałem tylko powiedzieć, że, że tam jeś, jeszcze no, Liam Nisson, nie? Czyli, czyli nasz, no tak, nasz tak, koleżka... Tak qui z Gwiezdnych Wojen no i powiem wam, że po prostu on, on, on rozświetla ten film no, no po prostu od niego się mogą uczyć, ale, ale oni się nic nie nauczą, drewna do lasu nie ma sensu wnosić słuchajcie, no, no, no słaby, szkoda ale co, szkoda, cała, bo, fabuła, gdyby... cała fabuła w ogóle ma takiego plot twista, że od samego początku wiesz, od razu wyczuwasz podejrzewasz kto jest dobry, kto jest zły kto tam ma jakieś, wiesz, podwójne mm, poczucie sprawiedliwości i, i tak dalej, no jakby... No, nie, no nic nie ma w tej fabule kompletnie, wiesz, no... tak ciekawego. Ale, tak. ale e, powiem Ci, że e, dla, mi, dla mnie osobiście lepiej by to wszystko wyglądało, gdyby jednak te dwie osoby nie prowadziły tego filmu, tylko kompletnie kto inny. Już nie wspominam o e, starszych e, Men in Blackach, tak? E, w której po prostu... E, w, w której mieliśmy rewelacyjnych e, aktorów, bo był oczywiście... Yy, to Mili Jones yy, i mieliśmy jeszcze, pamiętamy? On chyba się nazywał Will Smith, dokładnie. Więc, yy, więc, no nie, no, no to, to tam jest przepaść między nimi, ale no, no źle, źle, po, po prostu dwie główne osoby były źle dobrane. I yy, jeżeli chodzi o filmy, to tyle, Rafale, co tam dalej masz. Hmm, kolejną gierką z takich oczywiście małych gamepassowych, ale również bardzo e, dobrze przeze mnie ocenianych jest platformówka Levelhead. To również dopiero zacząłem grać i, i, i przefrunąłem przez y, pierwsze kilka leveli, ale myślę, że każdy, kto y, lubi platformówki 2D w stylu starego, klasycznego Mario, tylko wypełnione kolorem i, i pełną y, gamą bitów i rozwiązań już jakby z, z dzisiejszych czasów, powinien sobie to odpalić. Y, na początku level head troszeczkę. Potrafi odrzucać, ale potem się to wszystko rozjaśnia, bo tam na siłę każe się jakoś logować, jakieś chce zakładać konta, jakieś tam dziwne rzeczy. No, ale po chwili już po prostu wpadasz sobie w rozgrywkę i od samego początku czujesz, się, jakby to właśnie było jakieś mario, jakieś takie, wiesz, monetki, sobie wiszą, latasz sobie jakimś, biegasz robocikiem i, i, i sobie skaczesz po głowie jakiejś postaci. Chwilę później okazuje się, że kluczową dla, dla rozgrywki jest tutaj umiejętność podnoszenia takiego przedmiotu, no bo teoretycznie ten robot też jest kurierem, czyli mamy wysyp gier inspirowanych jakąś tam kurierką i on musi tą paczkę podnieść, ma taką rękę, która powiedzmy jak w skorpionie wiesz, wyskakuje taki łańcuch do przodu tam ma metr czy dwa do przodu i on tą łapką potrafi tą paczkę chwycić. Potem, jak tą paczkę ma chwyconą, to, yy, to potrafi ją też, wiesz, operować i powiedzmy, wychylić ją do przodu, tak jakby to, nie wiem, była pięść czy coś w tym stylu. No i przez to możemy wykorzystywać to do uderzania w przeciwników. Możemy to sobie yy, otwierać tym jakieś drzwi. Yy, ta łapka jakby ma trochę inny, yy, jakby to powiedzieć. Ty nie możesz przejść przez jakąś ścianę, ale ta łapka potrafi na przykład wyjąć przez odpowiednie okienko tą paczkę. tak? Więc to jest taki element, który pozwala nam otworzyć jakieś drzwi, potem z drugiej strony podskoczyć i zabrać sobie tą, tą naszą kulkę, którą musimy dostarczyć gdzieś tam dalej. Więc to pozwala tak w dosyć sprytny sposób wrzucić trochę jakichś aspektów logicznych do, do konstrukcji leveli, nie tylko bieganie i czysta zręczność, ale ta stanowi tutaj w sumie... Hmm, kluczową kwestię. Ogólnie całe, całe sterowanie jest bardzo responsywne i przyjemnie się skacze, no bo to w platformówkach powinna być podstawa i tutaj niezbyt wiele mam do, do zarzucenia. Z tego, co gdzieś tam jeszcze doczytałem po drodze, to jest społeczność cała budująca lewele do tej gry, więc jakby to, co zostało zaprojektowane przez, przez twórców, jakby na tym rozgrywka się nie kończy i jak się komuś spodobał, to na pewno na długie godziny będzie mógł sobie w czymś poskakać. No więc polecam, polecam coś takiego. No jakby tutaj mamy krótkie levele w miarę do przejścia, jeden po drugim lecimy sobie i jest to taka bardzo, bardzo przyjemna, bardzo kolorowa, fajna platformówka, ale też nie sprawia wrażenia, jakby była po prostu dla trzylatka zaprojektowana, więc nie mamy jakiegoś takiego wiecie, głupiego nieswojego wrażenia, jak w to gramy, nie? że to jest coś coś mhm. poniżej, poniżej powiedzmy naszej godności. No więc level head jak najbardziej polecam wszystkim fanom platformówek, żeby sobie obadali, bo nie spotkałem się z tym wcześniej, nie słyszałem jakieś to jest takie w, w miarę miłe zaskoczenie. Nie wyrzucam tego na pewno. Zobaczymy czy będzie mi się chciało bawić po wszystkich jakichś tam zaprojektowanych przez graczy leveli, ale jakąś myślę podstawkę sobie w tym zrobię. Nie testowałem w tym kopa, pomimo że ponoć jakiś jest. Mhm. Mm e Okej, okay. e Michael seriale oglądałem. Bo Op. pojawiły się jakieś nowości na, na Netflixie i wyhaczyłem je. Nie wiem, czy mam dwa streścić w jednym, w jednym, e, w jednej rundzie dla mnie, dajesz, czy sobie Tak, robić? tak, tak, A to, to jadę od razu z dwoma. E, dokument NBA, ostatni taniec. Nie wiem, czy oglądaliście, no, ale jak. Widziałem, widziałem tylko, że coś takiego wyszedł z Jordanem na okładce. No i jak wiadomo lata 90. dominacja Chicago Bulls y, odbiła się nawet ta dominacja, jak pamiętam takim małym knypkiem byłem w latach dziewięćdziesiątych, to pamiętam jak mój brat, y, starszy brat i kuzyn grali na, na podwórku w kosza, jeden był Jordanem, jeden był Pippenem i zawsze gdzieś te Chicago Bulls, gdzieś w Polsce się też nawet odbiło to słowa. I serial Ostatni Taniec opowiada o Michaelu Jordanie o Scottie Pippenie, Scottim Pippenie i o Denisie Rodmanie, czyli takiej złotej trójce Chicago Bulls. Skupia się raczej po czterech odcinkach tylko na nich ten serial. Dzisiaj wysz, wyszły, czyli 4 maja wyszły kolejne dwa. Nie zdążyłem nawet jeszcze zobaczyć ich, ale na pewno po nagraniu pierwsze co zrobię, to odpalę sobie ten, ten serial dalej. Czyli ogólnie, jak, jak to się... Jak... Historia Michaela Jordana, Scottiego Pippena, Denisa Rotmana, czyli jak dochodzili do tego, że, że zaczęli grać w Chicago Bulls, jak przebiegała ich kariera uczniowska i ogólnie <śmiech> e, historia drużyny Chicago Bulls, NBA o tym, że nie, nie byli jak, o tym jacy kiedyś byli, że nie byli drużyną, która osiągnęła sukcesy, i przez i historia o tym, jak Michael Jordan. Swoim talentem wyprowadził Chicago Bulls do, na, na same szczyty, że zdobywali mistrzostwo za mistrzostwem, i to wszystko jest bardzo fajnie przedstawione właśnie w tym serii, w tym dokumencie na Netflixie. Ciekawe wywiady z koszykarzami, którzy grali w tamtej erze, w latach 90. czy 80. nawet. Naprawdę pozycja, która jest warta polecenia. Nawet jeśli ktoś nie jest jakimś wielkim fanem NBA, to na pewno. Warto się zainteresować, nawet żeby poznać samą postać Michaela Jordana, bo tą postać każdy zna raczej. Michael Jordan to nie jest nazwisko nieznane. Ew. Warto zobaczyć. A drugim serialem jest chyba 27 kwietnia wyszedł, czy coś takiego, jakoś tydzień temu. Ew. Serial o tytule Kierunek Noc. Po angielsku nazywa się Into the Night. Belgijski serial netflixowy, który jest inspirowany po powieścią science fiction Jacka Dukaja o tytule Starość as Axolotla. O. Um, ogólnie chodzi w serialu o to, że słońce nam się buntuje i sprawia, że słońce zaczyna niszczyć wszystko, co sięga na swojej drodze. Jest taki zamysł tego serialu. I W pierwszym odcinku zaraz na początku pojawia się komandos, czy jakiś tam wojskowy z NATO, który porywa samolot lotni belgijskich linii lotniczych, nocny samolot i razem z ekipą postanawiają uciekać przed słońcem tym właśnie samolotem, co nie okazuje się nie być taką prostą sprawą, bo jak wiadomo, jak jest kilku ludzi na, na pokładzie i tak dalej, to gówno szybko uderza w wiatrek i robi się niezły chaos po prostu. Ciekawy serial, Ciekawa wizja, e, bardzo mi się podoba różnorodność e, tych e, postaci, które tam grają, bo jak się nagle okazuje, nie mogło być inaczej, e, ci ludzie są po prostu bardzo różni, bardzo różnej nac e, nacji, czyli, czyli są Turcy, jest, jest Polak, są e, Rosjanie tam w tym samolocie, e, Włoch, czyli występuje taki jakby... Konflikt między postaciami na bazie tego, skąd pochodzą, że nawet występuje trochę rasizm tam i tak dalej, ale jednak stwierdzają, że walczą w jednym celu, więc muszą współpracować. I ciekawe to jest wszystko pokazane, jak oni wszyscy współpracują i świetna rola polskiego aktora. Nie przytoczę teraz jego imienia, nazwiska, ale nawet pojawiają się polskie wstawki, yy, czyli polskie przekleństwa i tak dalej. Mm -hmm. <laughs> więc, więc to daje takiej fajnej, fajnej dynamiki yy, w serialu. Jest, dużo się dzieje. Fajne są przedstawione akcje. Mimo, że czasem yy, przechodzi, przechodzą te akcje takie, takie logiczne myślenie, że niektóre, niektóre, niektóre rzeczy, które się tam wydarzają po prostu są głupie i nielogiczne, ale w nie o to chodzi, żeby wszystko było realistyczne, bo sam ten problem też nie jest jakiś super realistyczny, że słońce spali wszystko, co spotka na swojej draze. Po prostu jest zagłada, ludzie uciekałem samolotem i fajnie się to patrzy. I to jest chyba taki... Dawno nie machnąłem jednego sezonu w jeden dzień. Nie pamiętam, kiedy ostatnio machnąłem... Tak szybko serial, że zacząłem go oglądać i po prostu skończyłem jak skończył się sezon, bo chyba z 7 odcinków po 40 minut i łyknąłem ten cały sezon naraz, więc wciągnęło mnie. Fajne są cliffhangery, więc ten serial naprawdę tak wciąga, mimo że się... można uważać, że coś jest głupie i tak dalej, że ten serial jest taki, taki z czapy wyjęty, ale na cały kształt odbiera się go bardzo pozytywnie i bardzo wciąga, więc naprawdę polecam kierunek noc. Mhm no i jest coś takiego, sześć odcinków jest widzę, sześć odcinków? no sześć odcinków sześć, sześć, mam siódmy to był trailer mhm. no dobra, e, dobra słuchajcie to teraz ja sobie troszeczkę powiem o PS4 znaczy OPS 4 powiem tylko w to co grałem e, szybko, więc w sumie wiara sumie odpaliłem E, przede wszystkim zacząłem sobie grać na Wiarze. tak sobie pomyślałem, a dawno nie grałem, to odpalę. E, zakurzony, e, wjechał. E, słuchajcie, Anti-Down, czyli, e, czyli Rush of Blood, e, No to wiadomo, szyny, rozwalanie zombiaków. E, świetne to jest, świetne to jest. E, nawet nie wiedziałem, że będę się tak dobrze przy tym bawił. Kiedyś to odpalałem, grałem oczywiście, ale tak wróciłem sobie do tego. E, świetnie się to gra, dobrze to wygląda. E, są jeszcze jakieś. E, e, e, zjazdy tą koleką w górę, w dół. Poza tym są jeszcze dodatkowe, e, można odkryć dodatkowe trasy w tej grze. Więc w ogóle gra jest, pomimo tego, że jest krótka, no dwie, trzy godziny to jest jednak krótka, ale ale ma sporo kontentu takiego, że fajnie nawet jest sobie wró wrócić do tych levelów i sobie jeszcze raz pograć. Więc mm, Until Down oczywiście jest e, bardzo fajne, szczególnie, żeby był za darmo w plusie. No i odpaliłem sobie... E, dwie rzeczy. pierwszy to sobie odpaliłem Surgeon Simulator Experience na wiara No i robiłem te operacje, pojebane operacje, wyrywałem serca, wątroby, piłowałem klatki piersiowe, robiłem w nich dziury, wierciłem wiertłem, no robiłem wszystko. No spoko, no, no, no można w to poograć nie mówię, że nie, aczkolwiek w pewnych momentach faktycznie robiło się to dosyć obleśne. Grałeś to na padzie? Czy jak to się grało? E, nie, nie, to Tomasz, e, to e, drogi Michale, mówi, tak? Jedna ręka mm -hmm. to jeden mów, druga ręka to drugi mów, no i bierzesz, wiesz, no, na mówię, że tą ręką, nie wiem, w, w, w, piłę, no i trzymasz tą piłę i tniesz typa mówem, tak jakby, nie? Bo z tego co pamiętam, to Surgeon Simulator był na początku na PCT i to miało naprawdę mega koślawe jakoś lawe sterowanie, żeby było naprawdę się napocić, żeby jakoś yy, porządnie złapać jakiś przedmiot czy cokolwiek, więc jestem ciekaw, jak to wygląda na na VR ze i na pewno zajebiście się w to gra, jak się ma ten Okulusa, gdzie, gdzie sterowanie palcami jest dużo bardziej precyzyjne. W, w to bym się spróbował, naprawdę. No, no, znaczy, znaczy nie, no tutaj, tutaj nie, nie ma żadnego problemu. No, masz mówię, masz tę cygłę na dole, po prostu bierzesz coś, bierzesz jakiś przedmiot i tniesz, więc FIAR ogólnie na, na PlayStation dobrze działa i to też wszystko dobrze działało, aczkolwiek no, no, w grę jeszcze nie pograłem tak dużo, bo tam jest dużo wypadków po prostu i robisz z tymi ludźmi różne dziwne rzeczy, tak? Eee, no, ale no, nie, zawsze jest to, nie zawsze jest to logiczne, nie zawsze jest to z sensem, ale no ale jest, można robić zobaczyć wszystkie te organy i po prostu jak ktoś ma zły dzień to, to może wyrywać serce i, i, i nie ma z tym problemu, nie? E, jeszcze zostając przy VR, vr odpaliłem sobie coś takiego, co się nazywa Czarnobyl VR Project e, Słuchajcie, to jest, to jest to jest w sumie, można to chyba bardziej traktować jako ciekawostka bo to jest taki projekt o Czarnobylu tak, na vr ale to działa troszeczkę na zasadzie muzeum E, czyli mamy po prostu jakąś tam kamerę z Czarnobyla i po prostu chodzimy sobie, na przykład wybieramy sobie szkołę i sobie chodzimy po tej szkole i ta szkoła jest e, wirtualna na zasadzie na zasadzie, że po prostu jest oddana wirtu, wirtualnie zrobiona szkoła, po której sobie możemy chodzić po tym wybuchu, jak ona wygląda i gdzieś tam sobie klikamy na przykład w jakimś pokoju, gdzie jest fortepian i koleżka opowiada, że a tutaj była sala, e, muzyka była bardzo ważna w szkołach, ble, ble, ble. I po prostu mamy o każdym elemencie, czy jakiś market, czy jakiś lunapark czy w ogóle ten reaktor i tam po prostu sobie możemy chodzić po tym i mamy dodatkowego lektora klikamy, wchodzimy z przedmiotami w interakcję to coś takiego się dzieje no, można powiedzieć, że to jest po prostu taki interaktywne muzeum o Czarnobylu na VR -ze. to tam nie ma trofeów, to tam nie ma nic po prostu chyba to kosztuje około 42 zł bodajże no i po prostu można sobie przejść taki taki interaktywny Czarnobyl VR Project co, co jest ciekawe E, przede wszystkim jest ciekawy koleżka, e, z pewnością jakiś ukrainiec, który no, po prostu rewelacyjnie mówi po angielsku. Tak twardo, tak po prostu rosyjski, angielski jest, jest po prostu genialne, Ge, genialnie niż się słucha takiego angielskiego. Ja myślę, że jeżeli ktoś nie zna angielskiego, to na pewno go zrozumie. No bo ciężko się nie rozumieć tak, tak dziwny angielski. Znaczy, to po, po prostu jest, jest po angielsku, ale, ale jest po prostu tak twardo, że że no rewelacja, e, to raz. Dwa, oczywiście my są różne ciekawe rzeczy, no wchodzimy na jakiegoś tam bloku, który, który jest pusty, możecie zobaczyć, jak ludzie w, w tych blokach żyli, e, no, no i jakie były małe te mieszkania w sumie tak dalej, i tak dalej, no i jest parę ciekawostek. E, ja bym bardziej, wiecie co, ja bym to bardziej e, zaproponował, tą opcję raczej na zasadzie, jak jedziecie do Czarnobyla, i wchodzicie do jakiegoś muzeum, to to powinna być właśnie taka opcja w tym muzeum, że sobie możecie odpalić to na wiarze i sobie obejrzeć, bo także z domu sobie oglądam mówię na wiarze o tym czarnobylu. No, ogólnie w porządku, ale, no ale chyba jednak bym za to nie, nie zapłacił, żeby po prostu to sobie tak obejrzeć. Ehm, powiem tylko, że niektóre rzeczy, no nie wiem, ja mam starego wiara, mam starą plejkę, e ale, no, niektóre te elementy nie są niestety ostre niektóre się te kadry się nie rozmazują znaczy te kadry bo tam są też różne filmiki i tam są ludzie i oni opowiadają tak jakbyście oglądali kogoś w wiarze i to jest niestety mało ostre mało dokładne troszeczkę rozmazane więc no średnio się to ogląda mogliby się bardziej na tym przełożyć chyba że po prostu konsola nie daje rady albo po prostu sprzęt jest za słaby na takie rzeczy bardzo możliwe, aczkolwiek wydaje mi się, że że można zrobić to troszeczkę lepiej i, i żeby miało to lepszą jakość e, tak, więc jest coś takiego jak były VR Project było, było całkiem w porządku e, tak, tak, żeby sobie to zobaczyć no i w sumie jeżeli chodzi o Playkę, to tyle Rafale? no to ja mam jeszcze jedną grę i to będzie w sumie z ostatnich dwóch tygodni taki najfajniejszy kąsek. Również świeżynka, która wpadła do Game Passa i to jest no jedna z tych gier, które odpaliłem i praktycznie od razu w jedno popołudnie skończyłem. No przede wszystkim dlatego, że jest cholernie krótka, ale też i bardzo fajna i wciągająca jako taki symulator chodzenia, ale i nie tylko. Mówimy tutaj o Deliver as The Moon. Tak jak powiedziałem, symulator chodzenia, gdzie mamy tak naprawdę jednoosobową grę. Jesteśmy praktycznie przez cały czas samotni. Ziemia została bez prądu i gdzieś tam dużo, dużo później się wydarzyło wiele złych rzeczy, które sprowadzają nas do tego, że musimy polecieć sobie sami rakietą na Księżyc jakby przez takie trzy stopnie, czyli najpierw musimy z Ziemi się udać do stacji kosmicznej, sami lecąc rakietą, potem w stacji kosmicznej wykonać szereg różnych czynności, żeby odpalić windę kosmiczną, która nas zawiezie do bazy na Księżycy, bo Księżyc został skolonizowany i tam uda nam się jakby dalszą część historii odkryć i cały czas oczywiście odkrywamy jakieś notatki. Oczywiście to można olać, bo tam jest, wiecie, jest, jest cały wątek katastrofy jest cały wątek jakiejś rodziny która tam gdzieś mieszkała i zbierając jakieś notatki i, i różne rzeczy, hologramy, nagrania to sobie yy, wchodzimy sobie głębiej powiedzmy w tą fabułę. Yy, natomiast gra jest bardzo zrobiona tak poprawnie, jeżeli chodzi o grafikę, no nie jest to powiedzmy yy, ona by fajnie wyglądała w 4K, bo tam w tych różnych bazach i tak dalej jest bardzo dużo Światełek różnych rzeczy, które po prostu y, słabo wyglądają z daleka. Nie? Jeżeli masz, masz coś w zwykłej rozdzielczości i, i z daleka ci y, na ciemnym ekranie świeci się jakiś, jakiś panel kontrolny z dużą ilością y, światełek, to bardzo widać, że, że on jest powiedzmy wiesz, okrojony, że nie leci w pełnej tutaj jakiejś rozdzielczości i to by się y, idealnie spisało w, w 4K. Jakby bardziej mi tego brakowało niż, niż w jakichś innych grach. W sumie pierwszy raz zauważyłem, żeby mi tak czegoś, wiesz, brakowało. Natomiast e, cały jakby klimat e, statku kosmicznego, stacji kosmicznej, czy też Księżyca został oddany świetnie. I w sumie już kilka takich gier odpalałem z klimatem, wiesz, gdzie się przebywa w kosmosie ogólnie, to, to lubię ten klimat. I tutaj naprawdę jest to gdzieś tam top 3 jakaś czołówka, nie bo, bo, bo to nie jest aż tak odległa przyszłość, żeby to był kosmos, którego nie jesteśmy w stanie powiedzmy poznać. Myślę, że jeżeli tam to się wszystko dzieje w roku 2059, no to tak naprawdę większość rozwiązań, które widzimy w tym kosmosie moglibyśmy sobie skojarzyć z tego, jak oglądamy sobie jakieś relacje ze stacji kosmicznych. jakby Tak jak ona jest zbudowana z różnych modułów, jak się porusza między nimi i tak dalej, to, to, to widzimy, że to jest taki w miarę naturalny kosmos. Nie mówimy tutaj o jakiejś efekcie czy, czy innych statkach ogromnych, po których tam sobie chodzimy ze sztuczną grawitacją i tak dalej. Jeżeli chodzi o stację kosmiczną, oczywiście, no bo na Księżycu znowu jest trochę inaczej. Mega się ucieszyłem nawet jak się pojawił fragment, gdzie można było sobie pojeździć samochodem kosmicznym, w sensie łazikiem jakimś tam księżycowym pomiędzy, pomiędzy poszczególnymi punktami jakimiś tam bazami, które są na tym Księżycu rozsiane, więc, więc no Mega fajna historyka, ona zajmuje tam 4-5 godzin jej przejście, żeby sobie tak na spokojnie wszystko podnajdywać. Bardzo jest fajne to, że co, co jakiś czas w sumie... Co chwilę tak naprawdę, jakieś drobne, ale jednak zagadki logiczne, tudzież zręcznościowe mm, ta gra do na ciebie yy, wiesz, narzuca na gracza. Nie? To nie jest tylko i wyłącznie symulator chodzenia, jakich nie cierpię, że idziesz, idziesz, idziesz, zbierasz przedmiot, czytasz notatkę, idziesz dalej i jakby yy, po prostu interaktywnie prze, wiesz, przechodzisz przez historię, bo, bo to się nadaje tylko i wyłącznie, żeby to odpalić na YouTubie. A tutaj faktycznie jest kilka takich miejsc, gdzie mamy satysfakcję z tego, że wpadliśmy na jakieś rozwiązanie. Sam na początku start rakiety kosmicznej to, to niby banał, ale trzeba wszystkie kroki wykonać w odpowiednim tempie, w odpowiedniej kolejności, zgodnie z instrukcjami gdzieś tam wyświetlanymi z komputera. Strasznie fajne jest to, że z, oczywiście dźwięki wszystkie mamy po angielsku, ale gra jest jakby język polski jest naniesiony na wszystkie ekrany, które gdzieś tam czytamy, więc podchodząc do jakiegoś telewizora, telebimu czy cokolwiek, mamy na nim normalnie polskie, polskie napisy w różnych tam kolorach, te jakieś tam wskaźniki są też odpowiednio opisane no i to pozwala się przyjemniej trochę orientować, nie trzeba wchodzić do menu i czytać wszystkiego, co się tam wyświetla. No i cóż, cóż tu dużo powiedzieć, no prosta, przyjemna historyjka, która ma w sobie kilka zagadek yy, logicznych, kilka zagadek zręcznościowych, chociaż te zręcznościowe tak naprawdę bym nie nazywał tego... W... W kierunku takim zręczności platformowej, tylko bardziej chodzi o umiejętność ogarnięcia sterowania, szczególnie w przestrzeni, kiedy nie mamy, kiedy jest stan nieważkości, bo tam się pojawiały takie elementy, że trzeba było sobie fruwając powiedzmy w, w tym kosmosie, nie mając żadnej, żadnej grawitacji, dosyć precyzyjnie wysterować postacią, żeby tam ominąć jakieś przeszkody, które, które mogłyby nam zaszkodzić, no bo tutaj oczywiście nie ma żyć, nie ma niczego takiego. No Jest oczywiście save, więc każdą sekwencję, jeżeli skrzanimy, tak naprawdę musimy zaczynać od początku, jeżeli cokolwiek e, cokolwiek e, wydarzy się takiego, co może nas zabić, oczywiście tam udusić się możemy na dziesiątki różnych sposobów i tak dalej, i tak dalej. W sensie w wielu miejscach, no bo ciągle tam wychodzimy, powiedzmy. No i tak sobie chodzimy po tej bazie, przenosimy jakieś e, zasilania awaryjne, próbujemy ją naprawić, żeby, żeby z powrotem zaczęła ta baza działać i dostarczać jakieś tam e, energię pozyskiwaną na tym księżycu, wiesz, przez tą technologię, która tam została wymyślona przez nich, nie? Bo tam coś było, ale się zjebało, więc, więc po prostu trzeba pojechać i naprawić. Mhm. W, e, w ja, dużym uproszczeniu. Ja w ogóle myślałem o tej grze Rafale, bo ja, ja no. lubię tego typu gry. E, szczególnie, że to jest taka indie gra, ale taka bardzo fajna indie. E, du, du, dużo, dużo fajnych rzeczy o niej, o niej czytałem, e, słyszałem i na pewno ją sobie odpalę. E. Ja na pewno sobie odpal, bo ja chyba ze dwie albo trzy już takie podobne widziałem w, w Game Passie, tam no nie wiem, może mi zabrakło czegoś, żeby się wciągnąć, ale był Turing Test, było coś jeszcze takiego, co było w na statku kosmicznym i tam mnie coś odrzucało na początku. Jakby nie było, nie było opcji, że, wiesz, że, że ta gra mnie od pierwszego momentu przyciągnęła, a tutaj pykcyk wsiadłem i od razu wiesz, pierwsze posiedzenie yy, dwie godziny, potem jeszcze chwilanie I, i, i w sumie to wiesz, jak spojrzałem na to, że, że wiesz, cała gra zajmuje tylko tam 4-5 godzin, to naprawdę uznałem, że nie ma co tego przeciągać za specjalnie. No, no ja, ja na pewno spróbuję, na 100%. Yy, no. E, dobra, e, Michael? E, ja już wszystko mam, bo mnie gierse po prostu zdominowały przez te ostatnie dwa tygodnie, więc ode mnie to wszystko mhm. Fight Parku. No dobra, no to w takim razie wy już skończyliście chłopaki, więc ja mogę rozwinąć skrzydła, zobaczcie jak ładnie lecę e, no nad wami. E, dobra, e, więc słuchajcie, e, przede wszystkim jak już pisałem na grupie był Pacman, dalej jest Pacman. E, słuchajcie, e, ja w ogóle jestem pojemany, bo ostatnio grałem w Tetris, a teraz grałem w Pacmana, więc. W sumie ja grałem w tego co? Pacmana, wiesz, tylko jakoś mnie sobie specjalnie tam nie porwa, aczkolwiek faktycznie tak, no, spojrzenie e... jest tutaj inne trochę na tą grę. W sensie jest tak. fajnie streamingowany ten Pacman jest fajnie streamingowany Refale, ale faktycznie jest dużo gorszy niż jedynka, znaczy dużo gorszy no i jest gorszy niż jedynka, jedynka wyszła parę lat temu e, i w sumie parę lat temu wyszła też ta dwójka, ale chyba jedynkę w ogóle ogrywałem na PS3 e, chociaż kurczę, e, nie na głowy faktem jest, że to jest, to jest druga część i ta druga część jest słabsza e, dodali tych e, walki z bosami. jak wyglądają walki z bosami? no właśnie wyglądają dosyć słabo, bo nie wyglądają tak jak powinny wyglądać, tylko po prostu e, robimy poszczególne elementy etapu czyli zbieramy te jabłka, czyli na jakieś tam warzywka. Czyli robimy level, zbieramy wszystkie kulki i po prostu robimy tak 8 razy na levelu i, i, i boss pokonany. Bez sensu. Więc to trochę na siłę. Poza tym jest duża wtórność i, i chłopaki nie ogarnęli dobrze tych levelów tak, w tak zajebisty sposób, w jaki zrobili zrobili to w poprzedniej grze są te levele ale ale jest, jest troszeczkę to inaczej wygląda, mam wrażenie, że jest tego dużo ale zupełnie inaczej się to odkrywa i ta gra mi się staje bardziej, dużo, dużo bardziej monotonna niż jedynka faktem jest, że ten Pac-Man jest dalej za darmo do 7 albo 10 maja, więc możecie sobie jeszcze pograć. Chciałem go w ogóle wycelakować, bo lubię Pacmana, lubię tą stylistykę. W ogóle świetne jest to, że jak zwrócicie uwagę na, na tego Pacmana i w ogóle na każdego, na jedynkę tak samo, że duszki, które po prostu czekają, żeby je tam wybudzić, one się ruszają w rytm muzyki. Jeżeli macie na napierdalankę jakąś tam szybszą, to one szybciej zaczynają tańczyć. Jeżeli macie wolniejszą, to one wolniej zaczynają tańczyć. No, no to jest zajebiste tylko no, no takie smaczki się odkrywa, jak po prostu się gra w tą grę tak dosyć głębiej. No ja wycalokowałem poprzedniego, tego już wiem, że mi się nie uda, bo e, chłopaki, chłopaki nie strasznie wkurwili, bo przeszedą w ogóle całą tą dwójkę, bo tam jest typ adventure. E, no i na końcu już myślałem, że odblokuję ostatniego bossa. Okazuje się, że mam 70 powiedzmy dwie gwiazdki z tych wszystkich leveli po gwiazdce i okazuje się, że żeby odblokować ostatniego bossa, to muszę zebrać 222 gwiazdki, czyli zrobić każdy level na trzy gwiazdki, a każdy level na trzy gwiazdki to jest poziom trudności pro, a poziom trudności pro jest naprawdę trudny. Jest naprawdę w chuj trudny. Więc nie starczy mi, nie starczy mi czasu, żebym to wycelakował, a nie będę siedział 10 godzin dziennie żeby po prostu to ogarnąć. Szkoda mojego cennego czasu. A, a myślę, że ta gra nie jest aż tak warta. Więc no niestety ostatniego, obosa nie poznam. E, no ale ale powiem tak, no słuchajcie, no gra jest za darmo. Jest to taka si siódemkowo-ósemkowa gra. Myślę, że każdy, kto lubił Pacmana, chociaż, chociażby nawet jak gra w Pacmana i lubi gry muzyczne, to niech spróbuje, bo, bo to, bo ten Pacman mocno muzyką stoi. No i jest za darmo, tak? Jeżeli komuś się w jakimś dziwnym Trafem naprawdę spodoba, to odsyłam do jedynki, bo jedynka jest naprawdę jest dużo lepsza, jest zdecydowanie lepsza, jest lepszy może film. dlatego dwójkę dali za darmo, żeby właśnie takie po tym opinie pan żeby jedynkę ludzie kupili. <grym> eee, no może, może, może, może, ale, ale mówię, no jedynkę bardzo dobrze pamiętam, no dwójkę pewnie troszeczkę szybciej zapomnę, ale to często z tymi grami tak jest. Słuchajcie, poza tym co? Pograłem trochę chwilę z Michałem z wygirsy 5. No i jak zobaczyłem jak lami, to powiedziałem, że no niestety muszę iść na obiad. E, poza. <laughs> <laughs> Spokojnie Michał. E, poza tym tak. No słuchajcie, no, pff, no wiadę w tego street, street, street, street of Rage 4. Słuchajcie, no e, poprzednia część wyszła 26 lat temu. Naprawdę. 26 lat temu wyszła, wyszła część numer 3, teraz wyszła 4. No i oczywiście za za Game Pass wiadomo, za darmo, fajnie, pogram sobie w grę, która, która, w, która w ogóle była też na automatach, ich z automatów ją e, pamiętam gdzieś tam w tych grajdołkach, że się grało w tych piwnicach i, i, i z kumplami się przechodziło te gry. No mamy beat'em tak, w którego po prostu ch chodzimy w drużynie dwóch, ewentualnie trzech, czterech, no i napieprzamy różnych przeciwników. No i słuchajcie, to nie jest tak, że, że mamy sobie te postacie i po prostu mamy kop, uderzenie i ewentualnie skok i koniec, nie, bo tam są różne kombosy, tam są różne, e, różne e, możliwości tych ciosów. Poza tym dochodzą różne specjale i mamy specjale podzielone na parę kategorii, bo mamy defensywne specjale, mamy specjale, które użyjemy i zabierają nam energię, jak w, jak w każdych tego typu grach, ale tą energię możemy odzyskać, jeżeli będziemy nawalać przeciwnika bez otrzymania ciosów. Więc możemy nawet walić cały czas specjale, ale jeżeli oddamy cios, i nie przyjmujemy nic, regenerujemy sobie te życie, więc to jest dosyć ciekawe. No i fajnie, no, rozwala się przeciwników, oni na ciebie atakują, wywalają różne przedmioty, ty bierzesz te przedmioty, nawalasz tymi mieczami, paralizatorami, nie wiem, różnymi rurkami i tak dalej, kijami bejsbolowymi i tak dalej, i tak dalej i rzucasz w nimi. Słuchajcie, no, gra się w to świetnie, szczególnie w dwójkę i... I od razu, od razu, jeżeli ktoś będzie chciał to próbować, nie, nie grajcie samemu, wejdźcie sobie w online, ja w ogóle zrobiłem tak, że stworzyłem swoją grę online, naprawdę po chwili, po nie wiem, 30 sekundach ktoś do mnie dołączył i robił ze mną całą grę. Eee. no bo ta gra świeża jest, to przez co dołączałem ja grałem solo i, i nie bawiłem się dobrze więc chyba jeszcze raz podejdę, żeby na koopie to zagrać a bo możemy może Michał razem pograć w ogóle ja, a możemy pograć, ja bo ja chętnie. interesuje mnie ta gra podoba, podoba mi się w ogóle graficznie mi się ta, ta gra podoba dobra, jest, no. bo jest taki jest retro, ale, ale wygląda tak fajnie nowocześnie i, i naprawdę chętnie bym w to pograł, bo jednak jestem chyba za młody, żeby pamiętać czasy ciupania na automatach, bo już jestem z generacji pecetowców i chętnie, chętnie się spróbuję w tym tak, więc jak, jak coś to uderzaj we mnie ja już grę przeszedłem, już mam nawet parę postaci odblokowanych, w ogóle śmieszne odblokuje się piątą postać chyba w miarę normalną a już kolejne postacie, które się odblokowuje to odblokowuje się ze starych Street of Rage'ów więc one są ostro pikselowe więc ty grasz normalną postacią, a ja bym na przykład grał postacią złożoną, nie wiem, z 20 pikseli no to mi się podoba no ale, ale fajne, bo na przykład masz, mam też specjalne jej umiejętności też pikselowe i, i, i, I to fajnie wygląda. Więc ogólnie takich smaczków... E do starszych części jest naprawdę bardzo dużo. Słuchajcie, no, to jest, to jest pewien gatunek, którego, mm, który już nie jest popularny, tak? No, już ludzie raczej nie grają w takich takie chodzone bijatyki tego typu, jak, nie wiem, może pamiętacie Double Dragon, też taki, bo ja to dużo ogrywałem, nawet te stare X-Meny ogrywałem kiedyś na automatach. To jest taki gatunek, który wymiera. No i Street of Rage wjeżdża i naprawdę się gra bardzo fajnie. Czy nie było z tego ga gatunku takie Castle Crusher? Coś podobnego? Coś w tym stylu? Tak, tak no to mniej więcej tak, tak. No oczywiście w innym klimacie, ale tak, tak, tak. Dokładnie tak. Castle Crashers to jest tak. Też grałem, też przeszedłem, też bardzo fajnie się grało i tam też do, do czterech graczy można było grać. Tak. Tylko, że tam jeszcze było to połączenie z rpg tak, bo tam się levelowało, mogłeś sobie. No, rozwijało się, ale też fajne to było. Tak, to, to, to było fajne. Nawet jakaś tam odświeżona edycja wyszła niedawno na, na konsolę E, z większy, ze wszystkimi dodatkami z, ze śmieciami e, tak, więc słuchajcie, jeżeli chodzi o Streets, streets of Rage to mamy jeszcze e, mamy, m, mamy tego, tą kooperację i trzeba pamiętać, że online'owo jest tylko na dwie osoby więc ty z kimś natomiast lokalnie jest do czterech no ja do czterech nie udało mi się zagrać w sumie nie mam tyle padów na na Xboxie na playce nie byłoby problemu no ale, ale, ale naprawdę ten online mi wystarczył E, mówię, z kimś gra się naprawdę super, szczególnie jak e, będziecie grali z jakimś kotem i będzie Wam pokazać, na, na przykład koleżka będzie Wam w ogóle grę przechodził, to super, nie? Więc e, Michał, jak coś, to możesz mnie zaprosić. E, no e, to chętnie. Więc so, są e, tego typu rzeczy. Poza tym oczywiście jest tam, są tam dodatkowe tryby, jest tryb battle e, czy tam arena i tam można sobie takie troszeczkę PvP pograć ale powiem wam szczerze, że ja tego nie odpaliłem chciałem po prostu przejść całą grę, no i słuchajcie no, no, gra ma, no ma, jakieś tam, ma jakieś tam minusy, no na pewno minusem jest to że nie jest zbyt długa, tak? ale no te gry nigdy nie były zbyt długie i i trzeba sobie brać to pod uwagę, że ludzie, którzy grali na automatach i wrzucali te monety i sobie grali i sobie grali, no to nie mogą stać przy tej jednej maszynie dwóch czy trzech, tam no dwie czy trzy godziny to powiedzmy ta grama, tak, ale no nie, nie będą stały, stali 8 godzin, no bo to w ogóle nie ma sensu, tak. Więc to jest jednak w starym klimacie robione przy, przy odświeżeniu tej grafiki, więc no te 2 trzy godziny to jest w sumie tak optymalnie i naprawdę jest bardzo fajnie. Jest chyba nawet jakaś tam opcja, jak pamiętam jak ją przeszedłem to mam nawet opcję, żeby że można zagrać jeszcze raz po prostu na jedną, na jednej monecie jest tam napisane, na jednym kredycie, tak? No ale, ale, ale chyba to ja się z celem i by było bardzo trudno. E, Niech dodadzą tryb mikropłatności, że naprawdę kupujesz sobie ten żeton. Na przykład. E, Żeby trochę oldschoolu przywrócić. E, tak. E, powiem wam, że jeżeli, jeżeli chodzi o samą grę, to Spodziewałem się, że gra będzie cięższa, a ona wcale taka ciężka nie jest. Na ogół mamy dwa życia, dwa życia, dokładnie trzy życia, bo mamy swoje życie jeszcze dwa w zanadrzu. Powiem wam, że gra nie jest trudna i, i sama ta walka daje, daje satysfakcję, jeżeli opanuje się pewnego, pewnego rodzaju wymasteruje się ją, ale poznacie przeciwników i wiecie, w którym momencie oni mogą was zaatakować, no bo, no bo w takich, grze poznaje się przeciwników, to powiem wam, że, że można spokojnie przejść sporo, sporo tych plansz bez dostawania życia. No oczywiście trzeba znać ten timing i trzeba troszeczkę poznać tą grę. Mamy dużo elementów otoczenia, można, można po prostu... To nie tylko są rzeczy, które znajdujemy i podnosimy, ale są jeszcze... jest tam są tam jeszcze jakieś pieniądze. E, które wydaje się na dodatkowe życia i na jakieś głupoty. E, poza tym e, ma, mamy oczywiście jakąś fabułę, jest tam warstwa fabularna, każda plansza, chyba tam jest ich 11 albo 12, kończy się oczywiście walką z bossem. E, no i bo sobie są przemyślani, w ogóle jest to bardzo fajny tytuł, przyjemny, idzie się w to jak, jak, e, jak po prostu pomaśle że tak powiem, no słuchajcie, no jak najbardziej polecam, no takich tytułów nie ma dużo to jest dobrze zrobiony tytuł, to widać że po prostu ktoś się nas przyłożył do tego, szczególnie po tej samej grafice i też ilością przeciwników, bo jednak oni są stosunkowo zróżnicowani i też w stylu Streets of Rage'a, czy chociażby Double Dragona, więc tak, myślę, że jak najbardziej można polecić, to jest naprawdę fajny beat'em up, który który po prostu którego po prostu Mi w sumie brakowało I fajnie by było, jakby ten tytuł Został w pasie jak najdłużej No żeby sobie można go było Po prostu Raz na jakiś czas odpalić Z kimś ze znajomym Nawet przy piwie Albo nawet nawet z tym Michałem mogę sobie pograć Bardzo chętnie A, To mi się tak kojarzy To jest idealna gra na Switcha Tak myślę no wyobraź sobie, że ona wyszła na Switcha więc... no właśnie wiem, że wyszła na Switcha no. i chyba to jest najlepsza chyba konsola żeby w nią zagrać, bo można po prostu gdzieś ze znajomym się spotkać czy to, czy to gdzieś przy piwku, czy tak dalej jeśli można się spotykać po prostu rozłożyć Switcha na dwa kontrolerki małe i sobie we dwóch tam ciupać na A to, a to poczekaj, a to nie lepiej rozjebać się na kanapie w, w, te, w tej samej konfiguracji przy 65-calowym telewizorze na dwa PADY i grać. ja mówię tutaj o takim e, bardziej przynośnym graniu e, gdzieś tam. W aha, autobusie no. O to No dobra, no niech ci będzie, no. E, no no okej, okay, można. E, tak, e, można. E, e, więc tak, ja, jak najbardziej słuchajcie, Streets of Rage, jak najbardziej polecam. E, w ogóle tych postaci jest aż 17, nie wiedziałem, że jest aż, aż tak dużo. E, no ja mam chyba tam 7 odblokowanych, więc jeszcze dużo, dużo, dużo przede mną. No i co? No i mam nadzieję, że sobie w to zagracie, bo naprawdę warto. E, no. Dobra, słuchajcie, e, w końcu, w końcu w sumie skończyliśmy nasze Hyde Parki. Ja mam jeszcze tego Astronera, ale wezmę go później. E, przejdźmy, pogadajmy troszeczkę o rzeczach, które miały miejsce na świecie, czyli o różnych fajnych wiadomościach e, ze świata i nie ze świata. Więc słuchajcie, no nie udało nam się ostatnio powiedzieć o tym, co nam pokazało PlayStation 5 czyli o białym sprzęcie towarzyszącym, który będzie towarzyszył nowej konsoli. Więc e, może, może, może zaczniemy od największego fana e, niebieskich, czyli Rafała. Rafale, jak Ci się podoba nowy kontroler do PlayStation 5? To Boże, odkopujemy ten temat? No, nie, nie rozmawialiśmy na ten temat, więc można by było troszeczkę wydusić z siebie parę słów, no. Powiem Ci tak, no wizualnie mi się podoba, tym bardziej jak zobaczyłem setki przeróbek odnośnie kolorystyki. Nie żeby mi się biały nie podobał, ale bardziej tak w kontekście, wiesz, że, że żeby właśnie tutaj uderzyć może jakąś klasyczną kolorystykę, może coś, wiesz, w kierunku 25 lat wstecz szarego i tak dalej, a może po prostu zwykły czarny, ale ogólnie kształtem mi się podoba. Wydaje mi się, że to może być... Całkiem ciekawe. Dobrze, że nie poszli w kierunku tego, co, co, co, gdzieś tam był jakiś pomysł, że będzie cały ekran na środku się wyświetlał, bo jakoś nie wyobrażam sobie, żeby to miało mieć jakiś sens większy. Mhm. No jest, jest ok. Podobają mi się szklane przyciski. kształtem wydaje mi się, że jest ok. Trochę oczywiście było śmieszków z tego, że że skoro puścili biały kolor, to każdemu przecież no kolor biały, to już musi być Xbox, jak wiesz. Jakby oryginalny pad od Xboxa nie wychodził czarny, nie? Jest tutaj no ale, ale nie, no nie, nie, gadaj, bo to chyba troszeczkę daje jednak do myślenia, że ta konsola może być jednak biała, bardziej biała niż czarna. Nie, no pod tym kątem jak najbardziej zgadzam się. Konsola może się okazać, że, że będzie biała, nie? I mi to ja wcale... Ja tu mam nie... pewne obawy, że konsola może być w dwóch kolorach, że może być biało-czarna, co mnie trochę, no, boję się tego, nie chcę mieć takiej konsoli ja wiem. Albo całe białe, albo całe czarne. Chociaż białe mi nie pasuje za bardzo. To, słuchaj, ja mam czerwoną, więc stroju. w ogóle to jest, wiesz, i tak inny klimat. Nie, nie Ale nie. cała czerwona, nie? Eee, nie, czarno-czerwona. Czarno-czerwona. No to te kolory jakoś się tak fajnie komponują, bo czarny współgra z czerwieniem, ale białe z czarnym mi to jest za bardzo kontrastowe. Albo niech będzie cała biała, albo cała czarna, więc to mi jest obojętnie jaki, ale będzie no, cała. Jakby... Myślę, że poczekajmy. Ja widziałem jakby tyle wizualizacji, że wiem, że i biało-czarną z niebieskim też można zrobić ładną i trochę tych, tych projektów różnych powstało, ale i tak czekam na ostatni. No, wydaje mi się, że wszystko, co będzie choć, choć odrobinę odbiegało od po prostu podwójnego sześcianu postawionego na sobie, to to będzie ciekawym rozwiązaniem. No, Xbox idzie poszedł trochę pod prąd, ale no kompletnie w tym swoim yy, imidżu i, i, i projekcie jakoś nie, nie, nie pokazuje z sobą niczego, wiesz, fajnego. No jakby mocno, mocno klasyka, dwa prostopadłościany z, z kratką wentylacyjną na górze i tyle, Nie. Więc jeżeli będzie tutaj cokolwiek, wiesz, jakiegoś ładniejszego, ciekawszego, no plejki niby proste miały te swoje wszystkie yy, modele dotychczasowe, ale ale jednak no zawsze był jakiś pomysł na nie, nie? I powiedzmy można było przynajmniej dwójkę, trójkę i, i, i czwórkę jakoś tak w miarę postawić obok siebie i widzieć, że to jest rozwijanie powiedzmy jakiegoś tam yy, no stylistycznego pomysłu, nie? W sensie, no, każda miała oddzielny swój pomysł, no, ale, ale powiedzmy, no, nie wychodziły to, nie, wy, nie wyglądały to jak zupełnie odrębne tytuły, tak jakbyś, nie wiem, obok GameCube, no a No, zawsze jakby Nintendo nie było 6... loga, to po prostu dałoby się rozpoznać, że to jest po prostu PlayStation. No, dokładnie, no, wiesz, na zasadzie, ukryte. jakbyś postawił Nintendo 64, potem GameCube'a i na koniec dorzucił yy, powiedzmy V, a jeszcze zanim Switcha, to byś się nie ogarnął, że to jest, wiesz, ta sama firma, nie? No właśnie, No. no. Przy Xboxie Takie. co prawda było, było to zachowane w miarę i, i wydaje mi się, że to też jakby trzymali się jakiegoś pamiętali co było wcześniej, może w ten sposób to, to ujmę. No, ale sam, sam pad, na razie widzimy pada, pad mi się podoba, wygląda yy, elegancko, wygląda tak tak powiedzmy yy, dostojnie, podobają mi się bardzo właśnie te przezroczyste, szklane przyciski, takie takie zalane, to jest jakby fajny kierunek, no, zobaczymy jak będzie działał, pod kątem różnych rzeczy, o którym napisali, no, może być ciekawie, zobaczymy, no, ale to, to, to nie jest jakaś tam, nie wierzę w żadną rewolucję, to jest po prostu ewolucja, fajnie, że będzie mikrofon i, i nie będzie trzeba się, wiesz, do prostych jakichś pewnych rzeczy, odpalać słuchawek dodatkowych, nie? No właśnie, czy to jest pozytyw, czy to jest negatyw? Pozytyw, bo nikt ci nie każe z tego korzystać, a zawsze się przydaje taka funkcja no ale, ale wiesz, jak to wygląda w, praniu na, w graniu multi, że nagle masz domorosłych DJ-ów, którzy puszczają gdzieś tam muzy, no i mi się wydaje, że jeśli ten mikrofon będzie automatycznie, domyślnie włączony, co domyślam się, że w, w niektórych grach to będzie po prostu domyślnie opcja włączenia, więc będziemy wchodzić do lobby gier multiplayer i na początku pierwsze co będziemy robić to wyciszać od góry do dołu innych graczy, bo na pewno gdzieś tam ktoś będzie na pewno odmuchał w ten mikrofon. Ktoś będzie gdzieś tam rozmawiał z kimś, bo na pewno może być więcej osób w pokoju, a pada, nie wiem jak czy macie pada, ja trzymałem go mniej więcej tak w okolicach nóg, więc yy, jeśli to ma być pad, z mikrofonem, to ten pad musi trochę zbierać, żeby wykwycić głowę usta, które są trochę wyżej, więc na pewno będzie zbierało też dużo dźwięków z całego otoczenia. Więc mi się wydaje, że jak ten mikrofon będzie domyślnie włączony, to będzie zbierał bardzo dużo i będzie bardzo przeszkadzał. I w drugą stronę możemy też, że jesteśmy cały czas podsychiwani. jak to jest teraz popularne, popularne stwierdzenie, że urządzenia nas szpiegują, to dochodzi teraz do tego kontroler z PlayStation 5. No to I myślę, to że większym twoim zmartwieniem powinien być y, jednak telefon niż... Y... ja. ja mam też Aleksę w domu, ale <śmiech> <śmiech> mówię, no, mówię no, że, że to mi się właśnie nie podoba, właśnie z, głównie z tych względów, że zawsze ktoś tam może muze puszczać, ktoś może dmuchać w to i tak dalej, jak to będzie domyślnie włączone, więc, więc ja jestem na nie, jeśli chodzi o takie Słuchaj, rozwiązanie. Słuchaj, y, mikrofon jest również w kamerce PlayStation. I... On nie ma w ogóle wiara, więc on, on nie ma tej No No, ale dlatego mówię, nie? I to, to działa no. na tej zasadzie, że normalnie sobie w ustawieniach yy, wybierasz, czy ten mikrofon chcesz, żeby był wykorzystywany, czy go na stałe wyłączasz, czy. czy nie wierzę, żeby nie było takiej opcji, wiesz, w tym, poza tym pamiętajmy, dotychczasowa, dotychczasowe pady, największy jakby ich zarzut to był czas pracy na baterii, więc teraz, jeżeli mieliby dorzucić mikrofon, który na sztywno by zabierał kolejną jakąś tam, wiesz, część danych przetwarzał na, na bieżąco i tak dalej, no to jest zawsze jakiś kawałek jednak obciążenia baterii nie wydaje mi się, żeby był sens odpalania go na sztywno, jako always on, jakby to, to... To już wielokrotnie były tematy, które, które z tym były związane no spokojnie. Ale ostatnio taka jest ciekawostka, jak przy baterach jesteśmy, jak pokazali pada z PlayStation 5, to wrzuciłem na swoim profilu na Twitterze taką małą ankietę dla moich ludzi, co, co mnie tam gdzieś followują. Mhm. Czy wolą mieć pady z wbudowanym akumulatorem, czy wolą jednak wymieniać paluszki, jak to wygląda, jak to sprawa ma się w kontrolerze z Xboxa? I okazuje się, że wymienianie paluszków 60% głosów zebrało. No Ja taki ankiet gdzieś... widziałem sporo przy okazji premiery tego pada, może nie, nie tam u Ciebie, tylko w różnych innych miejscach w internecie, bo to poszedł. Jak potwierdzili, że będą akumulatorki, a tamci, że, że baterie, no to poszło powiedzmy dosyć mocno. Ja nie twierdzę, że to jest złe rozwiązanie, tym bardziej, że paluszki dają wybór, czy używasz paluszków, czy używasz ładowanych paluszków, czy używasz jakiegoś akumulatorka dokupionego, który, yy, który powiedzmy ze stacją dokującą i tak dalej. Okej, okay. fajnie, że to daje wybór, ale uważam, że kupując konsolę, no to masz zestaw yy, upośledzony w jakiś sposób, no, jakby, że nie masz tego na dzień dobry. Nie? Niech sobie będą wymienne jak, jak jak, coś, no ale jednak to, to jest dodatkowe akcesorium. Ja się poczułem yy, niedoinformowany, trochę oszukany, kiedy to kupiłem i się okazało, że okej, okay, teraz muszę jeszcze kolejne tam jakieś kasy zainwestować w akumulatorki. No okej, okay, może za słaby research zrobiłem i tak dalej. No całe życie byłem na plejce, więc po prostu było to dla mnie zaskoczeniem, nie? Yy, I no, biorąc pod uwagę, że dzisiaj mamy dziesiątki padów, które są w różnych wersjach kolorystycznych i ten aspekt y, y, może nie tyle Jakiegoś tam, wiesz, indywidualnego wykończenia tego pada, ale po prostu, żeby mieć swój, który się czymś wyróżnia, jest z jakiejś tam limitowanej wersji, z danej konsoli, albo po prostu taki, w takim takim kolorze, który nam się podoba. Kupując te bateryki z wymiennym akumulatorkiem, takie do stacji dokującej, to, to tak naprawdę masz tylko dwa kolory zwykle dostępne czarne albo białe. I jak kupujesz sobie parę, to musisz mieć dwa białe albo dwa czarne, co, co automatycznie jest. Wiesz, rozwiązaniem pozbawionym trochę poczucia estetyki, nie? Więc to są takie głupie problemy, które powodują, że to rozwiązanie traci na na na jakiejś wiesz, yy, no może nie na praktyczności, ale na wizualiach, nie, potem tego swojego zestawu. A wiadomo, że każdy gracz lubi sobie jakąś tam sporządzić swoją mm, ładną yy, wystawkę i, i te pady gdzieś tam też są często na niej wystawione, nie? W sumie ja z, z obiema w, z wariantami nie mam żadnego problemu, bo z Xbox stosuję taką taktykę, że mam po prostu cztery akumulatorki. Jak zmieniam, wyciągam, po prostu spada, to od razu wpinam do gniazdka i wkładam świeży, Więc jak no się tam spokojnie to, spoko, słowo wiesz, to ten... ja, ja, mam, ja mam 8, no i jakby też nie mam z tym żadnego problemu, tylko. Tyle, że po prostu nie lubię wymieniać baterii i za każdym razem muszę spojrzeć, czy to jest plus, czy to jest minus. Yy, o ile do Playki mam stację dokującą, po prostu zawsze odkładam pada na miejsce i zawsze jest naładowany w pełni, więc to jest jeszcze wygodniejsze rozwiązanie i tyle. No jakby, Wiesz. No Chyba muszę sobie o stację dokującym przemyśleć, bo jednak u mnie jest tak w PlayStation, że jak mi się pad rozładowuje, to ja muszę go podpiąć. Mam gniazdo koło, koło mojego fotelu i muszę po prostu grać na kablu, co jest trochę uciążliwe, więc chyba co, nie masz powerbanka żadnego? Przecież można z powerbanka yy, korzystać. Mam, ale wciąż ten powerbank gdzieś tam wisi między nogami czy na kablu. Gdzieś ten kabel zawsze jest. No to prawda. No, no chodzi o to, żeby po prostu grać yy, cały czas bezprzewodowo, bo mnie denerwuje to. Jak przewód mi gdzieś wisi pod padem, to jest wkurzające. No, na pewno ten akumulator powinien trzymać dłużej, bo jakby trzymał, wiesz, ciągiem 10 godzin. Na pewno, na pewno stacja dokująca dopadów jest tutaj fajnym rozwiązaniem i, no jak dla mnie przy Xboxie jest ona minusem, bo nie można sobie wymienić klapek na odpowiedni kolor, więc to, to jest minus. Chyba, że jakieś inne rozwiązanie by było, które powoduje, że to znaczy z oryginalnej klap, klapki nie masz wyjścia, nie? W playce, jeżeli y, korzystasz ze stacji dokującej, to są co najmniej dwa rozwiązania stosowane i jedno rozwiązanie to, to polega na tym, że po prostu stacja dokująca ma bezpośrednio wyprowadzony port USB i po prostu wsuważ pada w miejsce przeznaczenia i on się wpina w oryginalnym porcie w USB. A drugie stacje jakie widziałem to posiadają takie dodatkowe wpinki, w oryginalne y, miejsca USB, które powodują, że y, pada odkładasz na miejsce i tam są styki. Nie? Do Xboxa widziałem tylko takie, które wymieniały całą tą y, klapkę i, i w niej dawały akumulatorek, a na zewnątrz styki do ładowania. No, natomiast no dalej uważam, że to jest nieidealne rozwiązanie i trochę trącące takim już wiesz, w dzisiejszych czasach myszką. Okej. Okay. Słuchajcie, bo ja chcę coś powiedzieć, nie? Ja, ja tylko dałem ten. No. Okłynie tak, nie, no, pad robi do, dobre wrażenie, bo nie powiem. Idą, no, odświeżają tego pada, bo jednak te wszystkie DualShock'i były w miarę do siebie podobne. Ja, ja tu widzę troszeczkę jednak kierunek bardziej xboxowy niż playkowy. Ten pad bardziej mi przypomina teraz xboxa. Jeżeli ktoś by mi powiedział, dał tutaj w środku logo xboxa i powiedział, o nowy pad do xboxa. No spoko, spoko, no jeszcze jakby było te ABC B, no to tak, no to byłbym w stanie w to uwierzyć. Eee, słuchajcie, no fajny na pewno jest ten symbol w środku, że to nie będzie kółeczko, tylko będzie symbol psa więc e, to na pewno bardzo fajnie wygląda. E, mam nadzieję, że te gumki i to wszystko będzie dużo lepszej jakości. Przyciski wydają się jakieś małe, w sensie e, nacisk na nich będzie dosyć... E, są mało wystające. Nie wiem, czy to będzie dobre, czy to będzie niedobre, zobaczymy w praniu. Mam nadzieję, że z nimi się nic nie będzie działo, jak ludzie będą na przykład troszeczkę mocniej przyciskać się te przyciski. Chciałbym zauważyć dwie rzeczy. Pierwsza, no to, no to pojawiają się takie głosy właśnie, że jak położycie tego pada na ziemi, to on opiera się o triggery no i może być, że będzie wciskał tych, te triggery nie wiem o nie, to jest straszne widzę to na, na zdjęciu i rzeczywiście tak jest ja nie wiem dlaczego e, no i no i właśnie zobaczymy jak to będzie dokładnie, nie? czy, czy na faktycznie jak, bo one mają być H po haptyczne i w ogóle e, wibracje mają być i może, może one będą miały większy nacisk, więc jak się położy to i tak e, nie wcisną się E... Bo z tego powodu przestałem oglądać seriale i YouTube'a po prostu na PlayStation, bo ja zawsze odłożyłem pada, to sobie przewinąłem coś. Bo gdzieś tam się A, wiem tak, się serial, tak, rzuca tak, się, faktycznie. pada, gdzieś tam na kanapę tak, i cyk przewinąć. Tak, się. tak, no to i dupa. Ja, ja, ja tak samo e, miałem tak parę razy, faktycznie, że, że nie, nie chcący ten trigger nacisnąłem. Ale ja mam to samo w Xboxie, słuchajcie. No jakby nie uważam... Wiem, że trigger w Xboxie jest inaczej wyprofilowany, ale, ale też powoduje, że ten guzik się może wcisnąć, jeżeli pad spadnie na... Ale trigger w Xboxie jest podparty plastikiem, więc jak położysz i przesuniesz pada z Xboxa do przodu po kanapie czy, czy po jakimś materiale, to się nie wciśnie automatycznie ten trigger. M musisz uderzyć po prostu gdzieś te, pod, pod to odpowiednim kątem. Ale w PlayStation 4 machniesz trochę, nie wiem, oglądasz sobie Netflixa pod kocykiem, ruszysz trochę kocyk, przesuniesz pada i ci się serial przewija, więc to jest wkurzające. Yy, więc tak, no zobaczymy. Może to dobrze rozwiążą. Może tu będzie akurat większy ten nacisk potrzebny do czegokolwiek na tym padzie i, i być może będzie to troszeczkę lepiej działo, aczkolwiek martwi ta sprawa. Jeżeli chodzi o te wibracje... E, haptyczne, tak? E, no to ja już z Tomkiem gadałem na ten temat, bo Tomek, Tomek mi nawet pisał, Tomek zna się na rzeczy. E, podobne rzeczy są na Switchu i żadne firmy praktycznie z tego nie korzystają. E, więc e, ludzie mogą się jarać, fajnie, bo będą w wibracje haptyczne, ale nie oszukujmy się, pewnie będą, będą z tego korzystać tylko i wyłącznie gry e, w w first party, czyli wszystkie ekskluzywy, które będą na PlayStation, no bo Sony wymyśliła sobie coś takiego będzie z tego korzystać, no ogół firmy z tego nie korzystają, a to, mają na to wyjebane, więc domyślam się, jeżeli będziemy mieli jakąś grę, która będzie na trzy urządzenia i mają im zrobić specjalne wibracje na Sony, to firmy mogą mieć na to wyjebane. Ale, Ale z... Xbox też to ma teraz, Xbox One. Tylko po prostu się tego nie stosuje. Gdzie to wyczułem, to było fodza. w Fordza. W to, to czuć było, że po prostu wibrowały te spusty osobno. Tak, ale to tam chodzi o jakiś specjalny nacisk, Michale. Dodatkowo. Nie chodzi Aha, o wibracje, o ty, o tylko nacisku. o zmienny nacisk. Tak. O siłę nacisku. Tak, no, wibracje, wibracje swoją drogą, ja tak. Wibracje. wibracje swoją drogą, ale jeszcze, jeszcze będzie tam jakaś siła nacisku. Nie wiem, w ogóle jakiś mindfuck jest, ale no, martwi się, że, że nie będzie tego nie będzie tego po prostu, nie będzie to dobrze stosowane. Pamiętam, pamiętam Wite, tak? I pamiętam ten ekranik dotykowy z tyłu. I powiem Wam, że chyba w dwóch grach w jakimś zone chyba i w jakimś Unchart Unchartedzie. Może w Little Big Planet to było używane, a reszta to w ogóle wyjebane na to. I obawiam się, że tu może być to samo. Zobaczymy. Nie mówię nie, bądźmy dobrej myśli. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, tak troszeczkę mnie martwi, jeżeli chodzi o wiara. Jeżeli spojrzycie, przód tego pada, to tam jest, to tam się nic nie świeci, tak jak w starym padzie, i ja jestem ciekaw, jak VR będzie, jak kamera od VR będzie rozpoznawała te malutkie światełko. Coś mi się wydaje, że ten pad wygląda w ten sposób, że być może trzeba będzie dokupić jakąś dodatkową część i podłączyć jakieś dodatkowe światełko do tego pada, ponieważ z przodu jest to USB, wejście na USB, i wtedy dopiero VR czy tam kamera od VR będzie. Widziała tego pada, bo inaczej być może nie, nie będzie dało się grać. No, no zero, zero rozpoznania tego pada, więc to jest to, co Rafał na przykład nie lubi: dokupywanie dodatkowych rzeczy, żeby normalnie grać jak człowiek na wiarze. A, a to mnie martwi, bo z przodu ja nie widzę takiego pierdolniętego światła, jak jest, jak jest na starych kontrolerach. Powiem więcej, ja mam naklejki na te światła, bo w jakimś tam Fisha PlayStation Magazine sobie kupiłem i powiem wam, że jak nakryłem sobie tak, że nie wiem, jakiś symbol mi się pojawia, nie wiem, powiedzmy, nie wiem, MGS-a, tak, z przodu, to, to już VR ma problem, żeby to rozczytać. I to, to jest wielka lampka, to jest naprawdę spora lampka, a tu jest taki pierd z przodu, ja jestem po prostu ciekaw, jak VR będzie to yy, czytał, nie? jak ta kamera będzie to czytała, bo mam pewne obiekcje do tego. No chyba, że ten pad będzie tak zajebisty w sobie, że może nie jest już to potrzebne w tym, nie. Aczkolwiek to. to Wiesz, co mi się nie wydaje, to, żeby ta ciekawa. lampka odpada jakoś bardzo mocno działała na takiej samej zasadzie, jak mowy, które yy, działają w przestrzeni. Bo, bo tak jak rozmawialiśmy nawet ostatnio, że, że, że grałem w co ja grałem wtedy. Yy, wy, wy, wy... Firewalla, nie? Tu mówiłem przy firewallu, że trzymałem tego padaw tak jakby w poprzek yy, używając go jako karabinu, czyli troszeczkę, wiesz, pod kątem 90 stopni jako spust. To ta lampka była cała mhm. zasłonięta, w ogóle nie skierowana na kamerę i nie miałem żadnych problemów ze sterowaniem w, yy, w przestrzeni. No to ciekawe. Ale, ale powiem ci, e, mówię ci, jak mam padaw, który mam zasłoniętą naklejką i jest problem w niektórych grach, zauważyłem, że czasami mi się gubi po prostu. A, a może po prostu ta gra nie wiem, lepiej rozpoznaje to czy, czy coś e, nie ma pojęcia od czego to zależy ale ale miałem problem w, bo, bo tak patrzę, kurde coś jest nie tak patrzę, o kurczę wziąłem tego pada z naklejką o, no to może przy, to było przez to wziąłem normalnego pada, bo mam pada bez naklejki, było okej okay więc no zobaczymy zobaczymy. To, to, to na pewno jest dosyć ciekawa sprawa zobaczymy jak to będzie wyglądać żeby nie było, że trzeba będzie coś do tego dokupić żeby VR jakoś tam w miarę działał no bo mówię, przód jest dosyć e, mało oświetlony po prostu tak. E, no, ale no ja myślę, może... że już wiesz o ile VR ma być kompatybilny to i tak będą celowali w rozwiązanie, które nie będzie wymagało kamery no zobaczymy, no zobaczymy. No aczkolwiek, no mówię, z Movem i z tym aim kontrolerem może być problem w takim razie. To musiałoby być nowe te urządzenia, a teraz, no szkoda mi byłoby wydawać kolejny ten pieniądz na kolejne takie rzeczy. No zobaczymy. zobaczymy Słuchaj, ten mówię. pasek, ten pasek, zwróć uwagę, że ten pasek, czy też kulki na mówię mają za zadanie tylko y, określanie położenia w przestrzeni. Tak, tak. Mhm. I to no można tak, zrobić tak. też już dzisiaj na inne sposoby. To jest technologia sprzed 10 lat, nie? No tak, tak. Znaczy, Dzisiaj to nawet jak... za pośrednictwem bluetootha, jakby wiesz, to urządzenie wie, jak daleko się znajdujesz od odbiornika. E, ale e, nawet podam ci głupi przykład. Ostatnio chciałem sobie odpalić na przykład Tetrisa, nie? W Wiarze. E, gra się normalnie na padzie. I na przykład, jeżeli kamerę miałem zasłoniętą, no to w ogóle nie, nie, nie chciała mi wejść do Wiara, nie? Ale... Kamera działała, wszystko, ale mnie nie widziała i koniec. Ale ja ale nawet nie ciebie nie widziała, czy pada nie widziała? nie widziała, nic nie widziała, była zakryta. No to nie widziała to... gogli, a gogle są zrobione, po to mają te światełka, że, masz żeby widzieć, Dobra, jak masz ci się głowa tak. obraca. Tak, tak, no. tak, tak, masz rację. Dobra, no zobaczymy, pad jest dosyć ciekawy jest, jest na pewno fajnym odświeżeniem. Zobaczymy może konsolę w przyszłości. Ja... Wydaje mi się, że czerwiec. Dobra, słuchajcie. Ja się bo... zastanawiam tylko tak odnośnie no. tego, tak zamykając temat, bo sobie cały czas patrzę na te zdjęcia jeszcze w międzyczasie, jak gadamy. Mhm. I na samym środeczku mamy to piękne logo plejki zamiast okrągłego guziczka. Pod spodem jest jeszcze mały taki płaski guziczek i na środku wiesz te, te dziurki od mikrofonu. Ja się zastanawiam jak to będzie zbierało syf. to prosi się aż o to po prostu, żeby w takie krawędzie tylko się, wiesz, zbierały każdy jakiś tam, nie wiem, no, jak palcem go dotkniesz, no wiadomo, że gramy z czystymi rękami, ale jednak, no, cały czas jak gramy, to, to, wiesz, tu się coś ręka spłaci, tu coś i, i to są takie miejsca, no, nie wiem, nie podoba mi się to, mam wrażenie, że po paru miesiącach użytkowania on może będzie wymagał y, dbałości dużej i czyszczenia. No, zobaczymy, zobaczymy. To faktycznie... Ciekawe spostrzeżenie. Dobra, zobaczymy to. Słuchajcie, to tyle opadzie. Słuchajcie, by, by, by, były ciekawe był ciekawy dwa tygodnie. Przede wszystkim, no, dosyć przykra informacja z tym CD Actionem. Słuchajcie, no, magazyn jest dosyć stary, oboże. może. ja nie pamiętam, kiedy on w ogóle się ukazał i tak dalej. Wiem, że już, już ma tro, trochę lat na karku. No i słuchajcie, no, i chłopaki dostali wypowiedzenia. Niby jeszcze mają robić te normalne numery, ale. No niestety, prawdopodobnie wychodzi na to, że to będzie to będą ostatnie już numery CD-Actiona. Eee, no słuchajcie, no jeżeli chodzi o mnie, no to ja świetnie wspominam tą gazetę, pamiętam, że to była troszeczkę też taka gazeta droższa, jak byłem dzieciakiem i kupowało się te kliki, jakiś tam, e, jakiś chyba nawet secret service, czy jakieś e, inne tego typu rzeczy, to gdzieś ten CD-Action był i wiem, że to była taka ta, troszeczkę droższa gazeta i nigdy nie miałem w sumie pieniędzy, żeby ją mieć. Eee, ona była dla mnie troszeczkę tak poza zasięgiem. Aczkolwiek też jakoś tak super, jej nie potrzebowałem, ale, ale, ale wiedziałem, że, że to było coś dobrego. No i od czasu do czasu się ją kupowało. Fakt, fakt my jeszcze chyba mam nawet dwa numery z zeszłego roku. Więc co jakiś czas, jak jestem w Polsce, to zawsze sobie jakieś silaksiona walnę, Pomimo tego, że tych płyt w ogóle nie wkładałem, teraz to już w sumie z drapek. Ty... kiedyś kupowałeś się CD Action patrząc na to jakie gry są w środku e, tak, tak to, głównie to... się tym kierowałem zawsze e, takie rzeczy też były, szczególnie jak nie było tak internetu wiadomo i, i, te, i, te, i z tymi grami był problem to, to myślę, że właśnie to był chyba najlepszy czas właśnie z CD Actiona i... CD Action to taki Game Pass był <laughs> e, dokładnie e, co, co miesiąc jedna, tam dwie czy trzy gry E, więc no słuchajcie, no szko, szkoda na pewno Ja wiem, że chyba jakiś tam parę lat temu Nie wiem, rok, dwa czy trzy Tam w ogóle się grubo ekipa zmieniła I podobno zaczął się sypać Ten magazyn e, Ja powiem szczerze, że, że dla mnie jest to lepszy magazyn Niż na przykład e, Playstation Extreme PSX Extreme Eee, PSX Extreme, tak eee, no już te, na tego PSX Extrema nie mogę patrzeć, już, no, już nawet nie chodzi o merytorykę, ale to jak, jak ta gazeta wygląda eee, jak to wszystko tam w środku wygląda, to już nie jest ten sam styl eee, pewnie ludzie też się zmienili ale po prostu wizualnie mnie ta ga, ga, gazeta obrzydza, a CD Action czy... a widzisz, ja kupuję co numer PSX'a no widzisz, a, a, ja, a ja w ogóle to, by, po upadku CD Action'a tak sobie pomyślałem, że, że je po, poczytam sobie trochę tego Pixela, wiesz Pixel jest dobry hey. yy, i chyba zaprenumeruję sobie nawet oba, bo teraz mają o, o, oba czasopisma nowego wydawcę. I razem I można, sobie... wchodziłem, wchodziłem i można razem, tylko że to kosztuje chyba 300, chyba 80 zł czy coś takiego. Sprawdzę sobie później, bo tak. naprawdę Pixel i PSX zawsze jest coś, co chętnie tam przeczytam i w psx się okej, okay, było y, trochę spadek formy, ale chłopaki się podnieśli i jest naprawdę znaczy, znowu wrócili e, na dobre tory. E, nie wiem, kiedy ostatnio czytałeś. E, wiesz co, to, to, nawet, to nawet nie chodzi o, o to, o czym oni piszą. Tylko, jak ta, jak, jak ta gazeta teraz wygląda w sensie, no że tak, no w środku... temat jest cały czas ten sam, taki, ty, taki. Wiem, wiem, chyba, o ten czym, ten czym mówisz. Image ale mi się nie, nie podoba, nie bo ten poprzedni był w spoko a ten, co jest teraz, jest zupełnie inny. I mi się nie podoba po prostu ten image. To, te, te, te tabelki, to wszystko. Po prostu mi się nie podoba. Masz recenzję i mi mi, mi, mi po prostu nie podobają mi się pewne rzeczy, które są w nim. E... Ja pamiętam Neo Plus był bardzo dobry, mi się bardzo Neo plus podobał z tego, jak jak był złożony itd. i tak dalej. I zawsze byłem fanem Neo Plusa, no ale Neo plus też upadł. E, tak, więc e, słuchajcie, jeżeli, jeżeli chodzi po prostu o CD actiona, no to, to szkoda, jutro będzie normalnie numer, czyli 5 maja, normalnie będzie numer w kioskach, e, mówią, że się drukuje, a jak będzie dalej, to nie wiedzą. Podobno mają normalnie pracować. I chyba w pewnym momencie po prostu będzie mech. W ogóle to jest dosyć ciekawa sprawa, ponieważ oni nie mają jakiegoś małego nakładu, bo tam wiedziałem, że oni mają wyższy nakład niż na przykład PSX Extreme. A jednak wydawnictwo ich zamyka, więc szkoda. Ja jeszcze w ogóle powiem, ostatnio mówiłem na podcaście, że sobie że sobie zapronumerowałem ten official Xbox magazine, nie? No i, no, no i właśnie już mam ostatni numer, już więcej nie będzie, bo oni też padli się, zamknęli w pizdu. E, więc e, tego magazynu już też więcej nie będzie, więc tylko będzie PlayStation official office, official magazine. Ale na to mam akurat wywalone, dali mi e, w ramach tam jakiś tam rekompensaty, bo coś tam zapłaciłem Edge'a, więc e, wezmę sobie parę numerów Edge'a i zobaczę co to jest. Widziałem to w, w, w, wstępnie, wygląda to bardzo fajnie, e, więc tak, no zobaczymy co z CD Actionem, e, co będzie dalej z CD Actionem, e, słuchajcie, e, jeszcze chciałbym troszeczkę zatrzymać się na czymś takim, e, na przykład co jest, e, mm, no powiedzmy tam Battlefield 5, no już wiemy, że już więcej e, z Battlefieldem 5 no już tam żadnych aktualizacji wielkich nie będzie no tam poza poza jedną chyba w czerwcu coś tam jeszcze zrobią, jakieś skórki, jakieś, jakieś głupoty, ale chyba jakiś takiego contentu stricte nie będzie, e, Michale, ty grałeś Battlefielda w ogóle? Piątkę? Tak, dwa, raz, dwa odbicia miałem na piątce jak zawsze byłem fanem serii Battlefield i to od dwójki przez trójkę Bad Company, obie części wow, Bad Company dwójka, przecież to była gra Battlefield trójka, czwórka już tak średnio później wyszedłem ten pierwszowojenny ok, spędziłem tam kilkadziesiąt godzin ale od piątki się odbiłem ostro po prostu były dwa podejścia które skończyły się dwoma meczami i, od, i odinstalowaniem, po prostu wywaliłem to w pizdu <grym> Wo, wol, no. wolałem naprawdę w Call of Duty grać, bo Modern Warfare podniosło tak poprzeczkę, że Battlefield nie ma co tam stawać ja się czułem zagubiony po prostu w Battlefieldzie 5, jak wszedłem po jakimś tam czasie bo instalowałem jakoś niedawno tego, tą piątkę i tak szybko, jak zainstalowałem, tak szybko zagrałem jedną rundę i wywaliłem to. Mhm. Eee, no. Gdzieś ten duch Battlefielda mi się stracił. Eee, powiem Ci, że ja, ja nigdy nie byłem fanem Battlefielda. Eee, zawsze wolałem e, mniejsze obszary wojny, a nie jakieś tam 64 graczy zawsze wolałem jakieś na przykład Rainbow Six Siege 5 na 5, 6 na Ja 6. Jasne, tylko Battlefield też miał takie walki w zwarciu, że jak grało się ten conquest, ok był duży conquest, ale był mały conquest że na te flagi zajmowanie mhm. to dało się też wybrać tryb, ja nie, nie grałem tych największych, bo po prostu 64 graczy to było dla mnie za dużo ja brałem tryby, gdzie było po prostu 32 16 na 16 się grało i, i fajnie to zawsze jakoś funkcjonowało były tam plutony, po czterech się biegało w jakimś tam plutonie i zawsze gdzieś to mi się fajnie spinało tak, że, że było ani nie za ciasno ani nie za szeroko ale w Battlefieldie 5 po prostu nie wiedziałem gdzie mam iść i, i pod kogo się podczepić tak strasznie przerośnięte to wszystko już było i nie umiałem się połapać po prostu wiesz bronie się tam też levelowało tak jak w Call of Duty że się odblokowały różne rzeczy do broni i zupełnie nie mogłem się w tym połapać. Jakie lootboxy tam były nieczytelne to strasznie było. Do Call of Duty wchodzisz, do Modern Warfare, wiesz, tu masz broń, tu ją levelujesz, co odblokowałeś, od razu widzisz, od razu możesz sobie to założyć. Wszystko jest proste i czytelne, a Battlefield 5 gdzieś, gdzieś zatracił to wszystko. E, tak, ja, ja jeszcze w ogóle powiem, że e, próbowałem kampanię. Próbowałeś w ogóle kampanię w piątce? pseudo-kampanię powiedzmy. Tam, no, ale... pseudo -kampanie to też pseudo-zabawa dla mnie to była. Wolałem coś innego jednak pograzić w kampanię w bf -ie. Tak samo było w tym pierwszym wojennym. Nie grałem kampanii. Yy... Grałem tam po, po jednej misji, ale stwierdziłem, że szkoda mi czasu na to. Mhm. E, więc ja w ogóle próbowałem ją odpalić, bo tam chyba są cztery historie, każda jest o kimś innym. E, chyba, no, chyba nawet jedną przeszedłem. E, ale tak, ale e, słuchajcie, no, to to jest tytuł typowo na multi. W tym multi się trochę pobawiłem, ale e, moi znajomi fani nie grali w to i po prostu ja też to lałem, bo bo ja, ja, ja raczej zawsze w tego Battlefielda grałem na zasadzie a dołączę się do znajomych. A znajomi już gra w Battlefielda dawno nie grali. E, no coś było z nie tak z tym Battlefieldem, e, jakiś content był, ale ale nie był wystarczająco dobry. No i, no i co, no i jej odpuszcza sobie DICE, czy jej odpuszcza sobie już całkiem tę piątkę, już skupiałem się na nowej części, już coś tam niby jest. A próbowałeś rewelacyjnego Battle royala W Battlefieldzie? No. Zapomniałem w ogóle, że takie coś wyszło tam. No, wyszło, wyszło, a później wyszło, powiem ci, Michał, powiem ci dramat. Ale to też dramat. wyszło tak, że już nikt to nie grał i to wyszło. Ale Więc... nie, no nie, no tak, ale ale ja, ja z samej ciekawości sobie to odpaliłem. To wiesz, tą, tą, tą, ten obszar, co się zmie, zmies, zmniejszał, to była taka kula ognia, to po prostu y, ogień na ciebie wchodził, nie? E, no i po prostu to, to był dramat. E, dużo mia, miałem w ogóle wrażenie, że dużo gorzej to wygląda ten Battle Royale i po prostu e, no źle by przedstawiony. E, nie było tego feelingu, co, co masz w, na przykład w Urzonie to już nie mówię, ale, ale no, nawet w jakimś PUBG, nie? Eee, słabo. Naprawdę to było słabo. To był taki tryb, taki tryb na zasadzie... O, na zasadzie kampanii w, w tym Battlefieldzie. O. To, to, to Czyli było. Jest... Nie jest to <gry> dobra rekomendacja. No nie, nie, nie, nie. Dramat. Dramat po prostu nie widziałem tak złego Battlefielda Ja no nie wiedziałem, co tam robi. To bo by... to jest kultowa seria, jakby nie patrzeć. Tak. No. I EA potrafi, robi gry, gry, potrafi robić gry singlowe, co udowodnili to nieraz. Nawet w Pany dwójcy, czy w Batcompany jedyncy, gdzie, gdzie po raz pierwszy gdzieś tam się single pojawiały, te single były grywalne, było naprawdę ciekawie nie wiem, czy, czy pamiętasz, czy grałeś w te single w Bad Company, ale po prostu była takie e, ekipa z wojska, która gdzieś tam, jakieś wyrzutki, które miały, którzy mieli naprawdę fajne poczucie humoru i wtedy nawet chyba Cezary Pazura nawet głos podkładał i ta kampania się fajnie przechodziła. Bardzo fajnie, fajnie się grało i multi to była taka wisienka na torcie i dla mnie Battlefield Bad Company 2 to była taka jedna z najlepszych gier multiplayer, jakie grałem w życiu, więc... Gdzie Co się stało? Ja, nie, nie rozumiem. No właśnie, co się stało, że się zesrało. No niestety. No niestety, więc można już usunąć tą grę. Znaczy nie wiem, no jak ktoś tam w to jeszcze gra, to, to nie gra, ale, ale no niech sobie nie wiem, odpali Warzone'a, no bo tam się na pewno będzie lepiej bawił, Szczególnie, że tam są nie tylko tryby Battle Royale, tylko mamy też inne tryby E, fajne tryby. I zajmuje e. podobnie miejsce na dysku, więc jak już zajmować sobie 160 giga to lepiej. A w, a w, ogóle, w ogóle patrzyłeś ile ci zajmuje? E, e, znaczy, boję y, się patrzeć, bo ja to aktualizuję z, z, <laughs> bardzo często, cały czas się coś dociąga. Jeszcze ostatnio e. dowaliło się w tym. W D Division 2 się dowalił update. Ja nie wiem. Nie, w, nie w, w Division to jeszcze to jest, nie, nie jest problem, ale już jest 200 giga podobno. I, i to o tak na, na miękko, bo kolega mi mówił. I przez 200, albo nawet z małym hakiem przez 200, więc wow. Naprawdę. Ja się wow. boję sprawdzać. No dobra, słuchajcie, jeszcze zanim przejdę do gry swojej, a, dużo o niej nie powiem, ale to jeszcze chciałem wrzucić, bo chciałem troszeczkę Rafała rozruszać nie wiem, czy słyszeliście o tych trollach, nie? Słuchajcie, wyszła druga część w VOD tylko. Nie wiem, czy ona wyszła częściowo w kinach, nie mam pojęcia, ale na pewno wyszła do VOD. Czyli kontynuacja troli, czyli druga część, tak. No i wyobraźcie sobie, że pomimo tego, że ta jedynka w tych kinach poradziła sobie lepiej, to, to zysk bezpośrednio dystrybutora powiedzmy tutaj e, Uniwersala chyba, czy tam DreamWorksa e, wydawcy tego filmu zysk był z tego VOD większy niż z filmu w kinie, ponieważ z kinie idzie do nich powiedzmy 50%, a z VOD idzie do nich 80% i pomimo, pomimo tego, że ta kwota z kina była większa, to mają więcej z VOD bo, bo te 80% e, te 80% jednak było więks więcej niż te 50% I, i tu wchodzi pytanie słuchajcie, no to w takim razie kina mogą być niepotrzebne, wydawcy teraz będą kominowali mogą być wyjebane na te kina tylko od razu wrzucali w ten sposób filmy i ludzie będą sobie dociągać i ludzie sobie będą oglądać i oni będą mieli większy hajs na to, Rafale, co o tym myślisz? czy może być coś takiego? czy mo możemy zamykać kina? zamykać nie na pewno nie Myślę, że je utrzymają, ale myślę, że to jakby będzie wpływało mocno na zmiany w rynku, bo jednak no zobaczymy, wiesz, jak będzie przez tego wirusa, no ale nie wyobrażam sobie, wiesz, siedzieć dwie godziny w kinie w maseczce, a, a jednocześnie to jest miejsce, gdzie przez dwie godziny czy tam dwie i pół siedzisz i nic nie robisz, tak, z tymi samymi ludźmi, co nawet, wiesz, już w autobusie czy w czymkolwiek innym spędzasz, wiesz, w sklepie 15-20 minut, nie? Więc Dobra. dopóki tam się cała sytuacja nie unormuje, no to myślę, że kina będą miały mocną mm, mocne problemy finansowe i trochę jakieś tam będą przetasowania i pewnie to nie wróci do takiego poziomu, jak było wcześniej, tak, tak globalnie. E, Patrząc, ja, e, szczególnie jak się więcej osób zorientuje, że te premiery też mają sens. nie e, ja, ja w ogóle zaatakowałem Ciebie, bo Ty jesteś dobrym przykładem na to, bo ostatnio nawet skorzystałeś z takiej opcji. No poniekąd to nie była premiera, ale skorzystałem faktycznie pierwszy raz z, z tego wynajmu. No i jakby jeszcze 15 zł czy 20 nie było, nie było żadnym problemem. No. Tak, tak, tak. E, wiesz, więc... no jakby Zobaczcie. telewizory i nagłośnienia w domu dają moim zdaniem, wiesz, też, też radę, jeżeli się to dobrze wszystko zrobi. Poza tym to jest wygoda, no, oglądanie w dowolnym momencie, robienia przerwy i tak dalej, i tak dalej. A, a jakby kino jako kino, no to no, na pewno nie, wiesz, nie zniknie, bo jest potrzebne chociażby pod kątem jakiegoś, wiesz, kwestii rozrywki, wiesz, tam wyjścia z domu i tak dalej, ale trochę się nalatałem po tych kinach, no przez, przez tamte dwa lata, co miałem tego yy, Unlimited Cinema City i no nie powiem, żeby mi się jakoś nie przejadło. No. Mhm. Nie, eee... nie tęsknisz. Nie tęsknisz. Nie tęsknisz czy tęsknisz? Nie, nie. tęsknisz. Eee... Ja w ogóle to. To jest też bardzo dobra sytuacja, bo ludzie nie mogą iść do kina, więc nowe filmy wrzucają w VOD, więc ci ludzie wchodzą sobie, powiedzmy na tego chili czy, chili, czy jakiś Rakuten, czy coś innego i sobie patrzą nowe filmy, kinowe w sumie mogą sobie kupić i obejrzeć. Więc to jest dosyć ciekawa sytuacja, ale jednak kiedy te kina będą działały, i nawet te filmy by wchodziły w ten sposób, to ja myślę, że jednak ktoś. No jednak myślę, że ktoś by poszedł bardziej do tego kina i obejrzał. Ja chcę tylko powiedzieć, że te trole one nie kosztowały 15 zł, tak jak u Rafała, tylko ja widziałem, że u mnie kosztowały około około 50 zł. Nie no, no wiódki film kosztuje 50, tak? Ja mówię no. wiesz, o zeszłorocznej premierze, tak, tak, tak. ale, ale to... pojawiają się też nowe filmy. Widziałem, jakie tam są, wiesz, na tym czyli czy Rakutenie premiowane, wiesz, najbardziej jakieś tam nowe, nowe premiery i one faktycznie mają taką cenę, jak mówisz, że powiedzmy odpowiadają zwykle cenie nie dla jednej osoby, tylko dla dwóch. Zwykle myślę, że to tak. będzie gdzieś wypośrodkowane, nie? więc e, ceny też za te 50 zł za jakiś film VOD wypożyczyć sobie i obejrzeć no to no, jest to troszecz, troszeczkę zaporowa cena nawet e, dla mnie mieszkającego w Anglii tak tam 10 funtów na jakiś VOD, żeby coś sobie obejrzeć no nie, musiałoby być to chyba zajebiste e, ale chyba jednak wolałbym dołożyć drugie tyle iść do kina e, tak, ale, ale zobaczymy jest to jest to na pewno coś nowego no i jak będzie to dobrze w jakiś sposób z głową zrobione, to kto wie, czy czy nie będzie jakiegoś nowego trendy na rynku filmowym. No dobra, słuchajcie, jeszcze na koniec w końcu powiem jakieś, o jakiejś tej premierze. Słuchajcie, powiem o tym astronerze, ponieważ... E, w pewien sposób oczarowała mnie ta gra, więc słuchajcie, e, chciałbym zacząć o, o tym, że Rafał też grał, więc będzie mógł ze mną mówić. E, słuchajcie, wchodzę sobie tak, e, w, bo wczoraj sobie tylko pograłem i e, fajnie, bo na przykład na, na Xboxie, e, jak wchodzicie na osiągnięcia na aplikacji, to możecie sobie zobaczyć, i, ile czasu gra, gracie w daną grę no i tak, ja grałem w nią tylko wczoraj i tak wchodzę sobie wieczorem, patrzę, 7 godzin ja mówię, o kurwa, naprawdę ja w nią grałem wczoraj 7 godzin no i słuchajcie, no, no i właśnie po tych 7 godzinach mogę wam powiedzieć co to jest za gra um... Ja po ja godzinie panu... ci mogę powiedzieć, co to jest za grama. No, jakby... no tak, ale tak jednak... <laughs> <So> Już <giby> mówiłem. <giby> <giby> <giby> no niby tak, ale... ale Jak my to bardziej... wiem, czy Tomek wtedy z nami nie był. To było No Man's Sky, tylko nie jest pierwszej osoby takie, nie? Tak, w ogóle wszedłem i w ogóle Tomek ma 40 godzin w tą grę. Nie wiem, czy wam mówiłem przed odcinkiem. No on lubi te wszystkie e... kosmosy gdzieś. bardzo. No lubi, lubi, lubi, lubi. Eee, Ostatnio szupacie... pokazywał ja... nam chyba, że odpalił znowu tego. Elita, Elita Elita na telewizorze leci Elit, w międzyczasie gra na Switch, i ogląda coś na YouTube. Tak, ale, ale to jest cały Tomek. Więc słuchajcie, no e, mamy tego astroner, e, więc słuchajcie, to jest gra, troszeczkę ona wygląda, hmm, hmm, hmm, najbardziej ona mi jest zbliżona do Viva Piniaty, jakbyście pamiętali taką grę, ale mamy taką grafikę la Fortnite, te sprawy. No i lądujemy takim, lądujemy astronautą na planecie. Tych planet w ogóle jest parę, więc lądujemy na jednej z tych planet i naszym zadaniem, w sumie nie mamy zadania, jest po prostu zrobienie, zbudowanie dużej bazy na tej planecie No i słuchajcie, no to jest jeden, jeden, jeden minus, który, który mi się pojawia tutaj i od razu mogę o nim powiedzieć, że ta gra nie ma celu żadnego, żadnego nie ma celu więc po prostu dla mnie oczywiście celem zawsze są trofea i osiągnięcia. Więc fajnie, wchodzę sobie na osiągnięcia i jest napisane, żebym zrobił niszczarkę i coś w niej rozjebał. No, żeby zrobić tą niszczarkę, to muszę zrobić milion rzeczy i wybudować milion rzeczy. No to jest jakiś sens i mogę sobie w to grać. Więc słuchajcie, trafiamy na taką opuszczoną planetę no i okazuje się, że mamy jakąś tam bazę. No i jest pewien problem, ponieważ nie jemy, nie, nie oddajemy moczu, nie robimy nic z tych rzeczy, ale oddychamy. I ten, i te oddychanie jest dosyć ważne, ponieważ mamy, e, mamy tlen. I jeżeli oddalamy się od, od naszej bazy, to nie oddychamy. I mamy jakiś tam, powiedzmy, po, powiedzmy, 45 sekund, do momentu aż zginiemy, czy nawet minutę do momentu aż zginiemy, więc ma, mamy dosyć ograniczone na początku działanie, po, pole do działania. No i musimy tak rozbudować tą bazę, że kable z powietrzem, z tlenem od bazy, budujemy sobie gdzieś tam w głąb plaszy, w plaszy, gdzie chcemy badać, więc po prostu e, więc po prostu e, pierwszym takim celem, celem tej grze będzie, będzie to, żebyśmy mogli E, powiększyć teren naszych działań i poszukiwać surowców no właśnie, bo główną, głównym celem w tej rzeczy, główną rzeczą, którą będziecie robić w tej grze to jest zbieranie różnych surowców robicie to w Nomen Skaju e, sporo osób porównuje też to do Minecrafta, e, no ale tak e, w tej grze ta gra polega na tym, żeby zdobywać surowce bardzo dużo surowców jest na powierzchniach jest na skałach, ale te najbardziej zajemistsze są w jaskiniach do których trzeba się już dostać, trzeba je odkryć. Są oczywiście na planszy porozmieszczane też różne rozjebane, fajne elementy, rzeczy, inne stacje kosmiczne, inne jakieś dziwne promy i tak dalej. I tam też się znajdą fajne rzeczy. No i słuchajcie, ogólnie gra, gra jest bardzo fajna, bardzo się przyjemnie w to gra, mamy dodatkowe badania, możemy rozpieprzać teren, mamy jakieś tam... Nie, nie tyle żyjonotka, co jakieś grzyby, elementy niby niebezpieczne na planszy, ale jak, jak się do nich nie zbliżemy, to, to, to nic nam nie zrobią, tylko po prostu jedynym problemem jest ten tlen. Trzeba o nim pamiętać, później dochodzą opcje, że w plecaku można mieć do, dodatkowe takie pojemniki z tlenem, więc można się jeszcze dalej oddalić i ogólnie trzeba, trzeba tak rozbudowywać bazę, żeby, żeby, żeby mieć też um, jak, naj, żeby jak najlepiej produkować ten, ten Tlen, plus jeszcze e, tam będziemy mieli różne maszyny, więc trzeba będzie też e, jakoś w jakiś sposób energię produkować. Czy to przez wiatr, czy to przez słońce, czy jeszcze na milion innych sposobów. Później ma, jesteśmy bardziej rozbudowani i możemy się fajnie w to bawić. No i słuchajcie, no nie ma jakiegoś celu w tej grze. E, przynajmniej ja go nie zauważyłem. E, po prostu rozbudowywałem sobie tą bazę. No i sobie coś tam odkrywamy w tej bazie I jaramy się nowymi rzeczami O Boże, ale zajebisty nowy surowiec O Boże, to będę mógł teraz sobie wybudować łazika I będę mógł sobie jeździć po tej planszy I różne tego typu rzeczy I słuchajcie, ogólnie miałbym W sumie wyjebany miałbym na tą grę Ale gramy na crossplayu Dokładnie gramy ją na cr crossplatformie Więc Wyobraźcie sobie, że moja dziewczyna gra na Xboxie, a ja gram na PC. No i na początku miałem pewne obawy, nie? No, jak to będzie wyglądać. E, e, rozmowa przede wszystkim. To było tu był problem, żeby to ustalić. No i słuchajcie, e, oczywiście mam game Passa na e, mam game Passa na PC tego samego, działa na jedno konto, więc super, więc odpaliłem sobie aplikację Xboxową. Plus, ściągnąłem sobie tą grę, tą grę, plus jeszcze mamy coś takiego, co się nazywa ta, taką nakładkę do, do tej aplikacji Xboxowej, czyli Xbox Game Bar. I tam w tym gamebarze macie swoich znajomych i w, w tym gamebarze to jest taka nakładka z trzema dodatkowymi oknami, które po prostu możecie niezależnie otwierać. I tam możecie się zaprosić i też tam możecie prowadzić e, grupę, czyli czat grupowy i w ten sposób możecie gadać. I to rozwiązało wszystkie problemy, więc ogólnie na początku były problemy, bo musiałem to podkrywać, jak e, rozmawiać w ten sposób e, PC plus, e, z Xboxem, ale ogarnąłem właśnie ten Xbox Game Bar i nie było problemu. Zaprosiłem i super jest jakoś i sobie rozmawiamy i nie ma problemu. E, więc słuchajcie, jeżeli chodzi o, o to cross-platform, to nie wiem do końca, e, czy, to, czy to wszystko fajnie działa, bo e, no gra mi trochę tnie. Nie, ale też ze względu na wydaje mi się bardziej na kompa niż na łącze. Bo właśnie jestem ciekaw jak z łączem będzie wyglądało, jeżeli jeżeli jesteśmy razem podłączeni no i razem wysłamy jednak te dane do internetu. Więc wiem, że moja dziewczyna miała jak tam jakieś delikatne lagi, ale mówię że są bardzo rzadko Natomiast jeżeli chodzi o PC-ty, to pomimo tej słabej grafiki, znaczy nie, no, grafika może nie jest słaba, tylko że jest wydaje się biedna Aczkolwiek ma, ma pewne momenty, w którym wygląda bardzo ładnie, taka no męska w sumie grafika dosyć E, tylko że bardziej cukierkowa to powiem wam, że kurczę no, komputer potrafi chrupać i nawet czytałem w niektórych e, recenzjach e, że, że mimo wszystko e, gra trochę cierpi na tą optymalizację e, nawet nie na zasadzie że będzie wam skakać czy coś, tylko po prostu trzeba mieć dobrego kompa, żeby, żeby w to nawet pograć ja mam wszystko na minimum i czasami jest dramat, ale ale właśnie nie, nie, nie jestem do końca pewny czy to właśnie chodzi o te połączenie online E, dokładnie te mu multiplatformowe e, słuchajcie, więc e, ogólnie jest to bardzo bardzo fajna przyjemna gra, która ma bardzo proste założenia e, mo można się zaangażować w nie, nie przeszkadzało założenia. ci tam sterowanie bo, no. bo z tego co ja pamiętam to. to A był, ja gram na jakby... mieście i więc mam wyjebane Rafał A, no to to jest A, bo ja jestem tą osobą, która ma, gra na myszce i klawiaturze, więc nie, powiem ci, że nie, bo, bo pod wsadem mam wszystkie przyciski i w sumie mogę sobie scrollować, klikać prawą, lewą. Nie, nie. W sumie sterowanie jest bardzo, bardzo dobre. No właśnie kamera e, i to obracanie jest... tej kamery było mocno upierdliwe i wkurzała, a tam no ja mam... musisz jednak budować, więc to tak pod kątem tak. tych elementów ale, bo... ale... Znaczy na pewno się można przyzwyczaić, no jakby to, jakby nie siedział w tym 40 godzin, gdyby się nie dało, co nie zmienia faktu, a, że... że było wkurwiające. Tak, a PC tam nie ma, więc, więc na pewno. Wiesz co, ale nawet na PCcie mam czasami problem z tą kamerą. Faktycznie, szczególnie, wiesz co, jeżeli wchodzisz do takich, na przykład jest rozwalona stacja badawcza i to wygląda jak taka tuba, i wchodzisz do tej tuby, to ta kamera jest za wysoko, żeby do niej wejść i w ogóle jest tak, że ty jesteś w środku masz zamkniętą tubę, a kamera jest nad tubą i nie widzisz nic w środku i to jest często problem, jeżeli e, odkrywasz różne takie ciasne, ciasne pomieszczenia elementy, to, to już nawet nie chodzi o sterowanie kamerą, ale sama kamera się pierdoli i w ogóle nie wie co się dzieje e, tak jak już powiedziałem e, je, słuchajcie, no jak gracie w dwójkę w tą grę ona jest chyba też w kopie lokalnie więc e, kurde, no nie, nie jestem pewny czy jest w kopie lokalnie E, można to sprawdzić, Z, zaraz w sumie to spra sprawdzę, ale, e, ta gra naprawdę, naprawdę bardzo dużo zysk zyskuje kiedy gracie po prostu z kimś, tak? I kiedy sobie razem rozkminiacie ej, dobra, to ty idź po surowce, dobra, to ja buduję to ej, słuchaj, bo jeden, jeden ktoś idzie maksymalnie w lewo od, od naszej stacji drugi idzie maksymalnie w prawo i tak ej, masz taki surowiec, ja mam, dobra, to weź mi przynieś to ej, dobra, ja potrzebuję tego i po prostu no, gra naprawdę zyskuje ogromnie, ogromnie dużo kiedy po prostu gra się w dwie osoby zresztą w większości tego typu grach, ale ta szczególnie no bo to no bo jest jednak jesteś samotną osobą na planecie no to fajnie jak nie jesteś samotny tylko grasz jeszcze z kimś więc to na, to, to na pewno jest bardzo fajna sprawa niestety nie ma koopa lokalnego jest tylko online'owy więc na jednej konsoli nie zagracie zresztą bym się dziwił, bo mówię gra potrafi chrupać Słuchajcie, no jest, jest sporo rzeczy do budowania. Jest naprawdę dużo rzeczy do budowania. Dużo rzeczy do badania. Jest, jest dużo fajnych rzeczy, które możecie zrobić. Jeżeli, jeżeli lubicie grę typu No Man's Sky, Minecrafta, no i myślę, że Minecrafta, tak, myślę, że spokojnie można to porównać do Minecrafta, to ja myślę, że jesteście kupieni. No, Ja nie lubię w takich grach celów, nie ma żadnego celu misji, tak? Jesteście na planecie i nie macie co robić. Tomek może sobie zwiedzać te planety i on się lubi, o zobacz, tu jest żyrafa, a ja taki nie jestem, ja muszę mieć, znajdź żyrafę, no okej, okay. wow, znajdę żyrafę, no i mam cel. A nie, że to samo mi przychodzi. Ja jestem akurat tego typu graczem, ale mówię, no mam, mam trofea, które mnie ratują, brawo trofea i mi to E, odpowiada. E, słuchajcie, no gra fajnie relaksuje, no mówię, ja wczoraj spędziłem w nią 7 godzin, już po prostu już po prostu oczy mnie bolały i już tak, ta, byłem taki tak tak mech, tak już wszystko mi mech ale jeszcze bym grał, ale jeszcze bym grał, bo e, wciąga, wciąga, wciąga jak każda tego typu gra właśnie tego typu, jak coś sobie tam rozkminiasz E, to po prostu wciąga. E, jedyne, co mogę powiedzieć, to jest tam samouczek, który jest trudny, który jest trudny, bo nie jest dokładnie opisany, gra jest po, e, cała po polsku, jest wszystko w porządku, ale e, ten samouczek jest e, po prostu taki, że jest źle napisany i myślę, że jak nie spojrzycie na YouTube, to go nie przejdziecie, no bo e, po prostu jest źle stworzone i sporo rzeczy jednak trzeba samemu się dowiedzieć chociaż w menu patrzyłem tam jest tam jest na zasadzie instrukcji albo czegoś takiego, że jak chcecie się dowiedzieć o, o tych surowcach jak one działają do czego są potrzebne to chyba tam jest to trochę wytłumaczone więc nie idziecie na głęboką wodę aczkolwiek myślę, że YouTube i te, tego typu rzeczy pomogą wam jeżeli nie będziecie mieli jeżeli będziecie mieli jakiś większy problem powiem wam tak, jeżeli chodzi o sam, samemu granie w to to ja bym w to nie grał na pewno. Z kimś na pewno bym pograł. Jeżeli chodzi o No Man's Sky, to w No Man's Sky akurat samemu bym pograł. Z kimś tym bardziej, ale samemu bym pograł. A w Astronera jednak samemu bym nie pograł. Faktem jest, że gra jest fajna. Gra jest fajna i mówię, dla fanów No Man's Sky myślę, że jednak i tak pozycja obowiązkowa. A ja myślę, że jak skończę ten podcast, czyli za jakieś 5 minut, to będę w to grał. A może nie za 5, ale za 15 myślę, że sobie znowu to odpale i znowu będę z dziewczyną grał, bo gra się w ten sposób. Na crossplayu gra się świetnie. Już się nie mogę doczekać, kiedy będę miał dwie, x, dwa Xboxy w domu i będzie po prostu ogień z dziewczyną na dwóch telewizorach. E, więc słuchajcie, Astronery jak najbardziej polecam. Miły, relaksujący tytuł. Słuchajcie i to tyle. I to tyle, jeżeli chodzi o nasz odcinek podcastu bezimiennego. Więc słuchajcie, standardowo wchodźcie na bezimiennypl. Tam wrzucamy wszystkie odcinki. Poza tym oczywiście nasza fanpage na Facebooku wchodźcie bezimienny podcast. Poza tym mamy tam też grupę, w którą w miarę regularnie coś tam wrzucamy. Więc zapraszamy na grupę na Facebooku Poza tym oczywiście Radio Black Widow Radio Tam nas cały czas słyszycie i tam cały czas sobie jesteśmy No i słuchajcie, odcinki są wszędzie wylawają się z każdej podcastowej aplikacji, która istnieje Plus jeszcze oczywiście Spotify Tam też są nasze odcinki Były kiedyś na YouTubie, ale chyba na YouTube już nie będzie Bo mam jakieś dalej problemy YouTube mi nie lubi chyba za dużo wrzucałem nielegalnego kontentu w odcinkach na YouTube'a i się zjebało e, tak, więc słuchajcie mm, i to chyba by było na tyle e, tak, więc wszystko powiedziałem, oczywiście jeżeli chcecie do nas spisać maile to bezimienny podcast mapagmail.com. możecie napisać esej swojego życia e, czemu ten podcast jest tak dobry e, jaki jest no i tyle, słuchajcie. Myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. Za pierwszym mikrofonem był Christian Kender, Ze mną w studiu był również Rafał Radomirski. Dzięki wszystkim. Cześć. I był z nami Michał Stiller. Dzięki bardzo. Do następnego razu. Okay. No i słuchajcie, trzymajcie się, drodzy słuchacze. Do usłyszenia. Hej.